Christmas, The Texas Chainsaw Będziemy ciąć, patroszyć, szlachtować i dźgać. Schematy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 Dzień dobry, hej, witajcie i wsiadajcie razem z nami do wysłużonego kampera. Kobiety eksploatacji ruszają w drogę w kolejną podróż przez amerykańskie rubieże. Za kierownicą siedzę ja, czyli Marta, a na fotelu pasażera makijaż poprawia Bogusia. Hej Bogusiu, no to powiedz mi, czy jesteś gotowa do drogi? Makijaż gotowy? Makijaż gotowy, cześć, wit witam cię Marta, miło ciebie słyszeć. Tak, makijaż gotowy, w plecak też zapakowany, mam nawet namiot, który gdzieś tam rozłożymy i się zadekujemy głęboko w leśnej głuszy. Mam tylko nadzieję, że nic nas złego nie spotka i że, i że ta rozmowa przebiegnie bezproblemowo. Nie widzę tylko tutaj żadnej porannej kawy, bo skoro się rusza w drogę to kawa by się przydała, ale wydaje mi się, że rozmowa z tobą wystarczająco mnie rozbudza. Ludzi. Mnie o. i słuchaczy, mam nadzieję. I... Tak jest, kawa by się przydała, tym bardziej, że dzisiaj wyruszamy w drogę tuż przed świtem, po to by opowiedzieć wam co nieco o filmie Jeffa Liebermana pod tym właśnie tytułem. Także dzisiaj rzucamy suchary i takie one-linery od samego początku, także spodziewajcie się odcinka bardzo... E, śmieszkowa tego, bo to jest też trochę taki film, że tuż przed świtem teoretycznie jest klasycznym snaszerem, ale też nie do końca. Jest w nim dużo humoru, więc my w tę stronę humoru zamierzamy popłynąć, czy raczej wyruszyć właśnie naszym wysłużonym kamperem. A wyruszamy właśnie w kierunku Jeffa Liebermana, który mimo, że nie ma raczej bardzo bogatej filmografii yy, czy, czy ogólnie filmów na swoim koncie, gdy spojrzycie na film web, to zobaczycie, że to jest no, raczej ograniczona yy, twórczość, ale mimo wszystko jest on dość taką ważną personą dla miłośników kina gatunkowego. Yy, głównie za sprawą trzech filmów. Squirm, który opowiada mhm. o wielkich robalach atakujących mieszkańców małego miasteczka. Ostatnio nawet obejrzałam i jest to sztos. Pewnie w dzisiejszej naszej rozmowie zdarzy mi się do tego filmu nawiązać, ponieważ tuż przed świtem ma sporo punktów wspólnych. U. Drugi film to oczywiście śmiertelna poświata, którą wam... No, przemega polecam, bo wydaje mi się, że to jest film stosunkowo mało znany, a zasługujący na większą renomę, tym bardziej, że w bardzo ciekawy sposób opowiada o uwaga, uwaga, morderczych skutkach eksperymentowania z kwasem. E, także jest grubo, słuchajcie, jest grubo. E, no A właśnie... mogą być jakieś inne skutki niż mordercze eksperymentowania z kwasem? Słuchaj, tak nie, nie będę spoilerować, bo to jest film, który okay. najlepiej działa e, właśnie na zasadzie z zaskoczeń. Dokładnie tak, więc, więc musicie to zobaczyć sami. No i trzecim filmem jest właśnie tuż przed świtem, czyli z jednej strony Kultowy, chociaż też nie jakoś przesadnie popularny slasher. Wydaje mi się, że poza środowiskiem slasherowych frików yy... Raczej nie jest zbyt często wspominany, więc mamy nadzieję, że nasze dzisiejsze entuzjastyczne nagranie trochę wam ten film ozłoci i zachęci do, do obejrzenia, zachęci do entuzjastycznego dzielenia się tym filmem, bo to jest rzeczywiście taki tytuł, który fajnie się ogląda w grupie właśnie ze znajomymi. A to ja już Ci od mm -hmm, razu na tak. początku powiem, że mnie już na samym starcie właśnie zaskoczyło to, że ten film jest tak bardzo mocno pomijany w różnych no miejscach. Bo to, że Lieberman nie ma aż takiego dużego horrorowego dorobku i dlatego być może to jego nazwisko jest odrobinkę zapomniane, no to to jestem sobie jeszcze w stanie tam do pewnego stopnia wytłumaczyć. Natomiast ja ten film przygotowując się do kobiet eksploatacji, obejrzałam po raz pierwszy, nie widziałam wcześniej. No właśnie. Y, y, y, tuż przed świtem. I powiem ci, że jak seans się skończył, to ja naprawdę siedziałam oniemiała i zaskoczona y, tym, że ten film jest tak mało znany, tak, tak mało popularny. Tym bardziej, y, tym bardziej że y, jak się prześledzi te y, wszystkie publikacje takie y, no, teoretyczne, związane z rozbieraniem gatunku, to on na nawet i w tych y, miejscach się nie pojawia, tylko najczęściej gdzieś tam przewija się faktycznie na jakichś listach osób, które... No są zajawione na punkcie slasherów tak. i szukają takie, takie zapomniane perełki. Mhm. Nawet w pracy Amelii Wichowicz nie ma, nie ma wzmianki, bo tak śledziłam zarówno ten spis filmów, ten indeks filmów i tuż przed tam się nie pojawia. Nawet w kontekście tych slasherów obozowych, czy tam slasherów leśnych jest on gdzieś pomijany, co jest naprawdę no... Sporą, sporą krzywdą, jeśli chodzi o ten film. Chociaż do pewnego stopnia jestem sobie w stanie też to wytłumaczyć, bo tuż przed świtem jest mimo wszystko bardzo mocno takim hybrydowym podejściem do slashera. Jest to taki film, który też nie do końca chyba wie, czym chce być, a przez pewnego rodzaju kunsztowne zabawy kadrami i obrazami natury, to w niektórych momentach sprawia wrażenie takiego filmu trochę artystycznego. To tak jakby był niedopasowany zarówno do tej łatki kina lepszego, artystycznego, jak i do tej, tej przestrzeni horrorowych zabaw. Bo też coś, co mnie bardzo zaskoczyło, no tak jak się tak opowiada o slasherach, to coś, co przychodzi do głowy, no to oczywiście te widowiskowe sceny zabójstw i wszechobecna krew i przemoc. No a tutaj Lieberman jednak poszedł w nieco inną stronę, opowiadając całą tę historię, to sobie zaraz tutaj myślę, że i ten element rozbierzemy na czynniki pierwsze. Tak, jak najbardziej i rzeczywiście jest coś w tym, o czym mówisz, że mm, tuż przed świtem jest tak naprawdę filmem na styku tych dwóch rzeczywistości i widać to też w wypowiedziach Libermana, który generalnie, co zaskakujące, może brzmieć jak? trochę taki gatunkowy snob, bo on tak naprawdę uważał, że on nie chciał nakręcić slashera, raczej survival thriller z elementami właśnie filmu arthouse'owego, no i po części mu się to udało, o czym, tak jak mówisz, opowiemy. W ogóle Lieberman trochę tak nonszalancko podchodził do formuły slashera, że czym tak naprawdę jest slasher. W jednym z wywiadów przywoływał jakieś akcyjniaki, gdzie główny bohater, nie wiem, zabija złoli i czy to nie jest slasher, nie? Także to jest mhm. ciekawe, że reżyser, który dość krytycznie podchodzi do, do właśnie formuły slashera, Zarazem nakręcił film, który przepięknie tą formułę ogrywa. No i kurczę, umówmy się, mamy dopiero 81 rok, czyli teoretycznie początek tej slasherowej fali, a zarazem taki okres, kiedy tych filmów powstawało najwięcej, czyli no już rok po piątku 13, więc zaczyna się kręcić, wiesz, ta slasherowa nagonka trochę wręcz na, na widzów, nie? Że kolejne filmy powstają, powstają. Zresztą mhm. popularność piątku. 13. Bardzo mocno przyczyniła się do tego, że producenci wywierali nacisk na y, Libermana, aby właśnie tak, tych tak. scen morderstw było bardzo dużo i żeby były takie widowiskowe. I on sam tutaj, pozwolę sobie zacytować, reżysera powiedział takie oto słowa. Nie chciałem tego robić, nawet nie wymyślałem, że mogę to zrobić. Nadal musisz powiedzieć aktorce, wyjdź na zewnątrz, a dostaniesz się w czoło. Jeśli ona mhm. ma w ogóle rozum, zapyta, dlaczego wychodzi na zewnątrz. A ja, Jeff mhm. Lieberman, musiałbym powiedzieć, Cóż, bo nie możesz wbić sobie się w głowę przed tymi wszystkimi ludźmi w salonie. Ale jeszcze, jeszcze jeden cytat z Libermana, tym razem ja, bo wydaje mi się on też taki dość um, fajnie pasujący do tego wszystkiego, co powiedziałaś. A propos stosunku Libermana do slasherów, to on w 2005 roku w wywiadzie dla pewnego holenderskiego Zina powiedział takie słowa. Nie lubię określenia slasher i nie sądzę, żebym kiedykolwiek taki nakręcił. Tak jest. Jeśli to określenie oznacza 15 różnych sposobów zabijania ludzi, jak w piątku 13, to ja nigdy nie nakręciłem takiego filmu, bo to piekielnie nudne. Kiedy masz postacie, które są tylko i wyłącznie po to, aby je zabić, to znaczy, że scenarzysta jest zbyt leniwy, żeby wymyślić bohaterów, którzy by cię interesowali. To po prostu, no, powtórzę to, co przed chwilą zacytowałaś, to po prostu ktoś, kto wychodzi na zewnątrz, kto nie powinien i dostaje się kierą w czoło. W tamtych <śmiech> czasach widzowie y, mówili wow, widziałeś ten efekt, ponieważ nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z czymś takim. Jednak trzeba stwierdzić wprost, te filmy są pozbawione interesujących pomysłów. Ludzie nazywają je slasherami, ponieważ to wszystko, co z nich pamiętają, to, że ludzie są szlachtowani. Zapytałbym o czym jest piątek 13? Odpowiedź będzie o niczym. Więc ten stosunek jego jako twórcy do, do tego podgatunku to jest tak, pięknie to określiłaś powołując się na pewnego rodzaju artystyczny snobizm mhm. Libermana, może trochę. Chociaż tak śledząc te wszystkie materiały związane z kulisami powstawania tuż przed świtem, to on tam wielokrotnie powołuje się na to, że nie widział ani Halloween, ani Piątku Trzynastego, ani filmu Wzgórza Mają Oczy, co wydaje mi się rzeczą dość przedziwną, biorąc pod uwagę fakt, że te pierwsze jego filmowe dokonania są jednak bardzo mocno no, ugruntowane w horrorowym gatunku, więc zakładam, że jeśli robisz filmy z tego nurtu, no to... Dopowiadając to sobie, musisz też je oglądać, więc jakoś mi się nie do końca chce wierzyć w to, że Liberman był tak bardzo odcięty od tych wszystkich głośniejszych tytułów, które pojawiały się na przełomie lat 70. i początku lat 80. To, to jest chyba nie do uniknięcia, tym bardziej, że no, no to te produkcje były jednak dość głośnymi tytułami, więc zakładam, że gdzieś tam być może pewnego rodzaju inspiracje jednak, jednak tak były. No tutaj możemy gdybać, jak naprawdę było, bo no nie dowiemy się, prawda? Można też tutaj mówić o pewnym takim pokoleniu twórców, którzy dorastali w podobnym okresie czasu i byli inspirowani po prostu podobnymi rzeczami. W niektórych naszych odcinkach opowiadałyśmy o tej amerykańskiej krwawej fali, czyli twórcach, którzy dorastali, dojrzewali jako artyści w cieniu Wietnamu czy ogólnie tych zmian społeczno-politycznych w kraju, więc siłą rzeczy byli wszyscy inspirowani podobnymi rzeczami. Jak te inspiracje wykorzystali, no to już inna sprawa. Ale rzeczywiście jest coś w wypowiedziach Libermana, trochę takiego cynicznego i, hmm. i, i też trochę hmm. takiego niezrozumienia, czym w zasadzie slasher jest. Liberman powinien posłuchać kobiet eksploatacji, bo my tutaj w każdym odcinku udowadniamy, że slashery to nie tylko właśnie zażynanie i, i tam wybijanie tych, tych nastolatków, prawda? Okej, okay, mm -hmm. w pewnym momencie rzeczywiście gatunek doszedł do tego miejsca, gdzie rzeczywiście był tym takim taśmowym zażynaniem, prawda? Tak, no, tak, ale tak. Tutaj mówiąc o, o tych pierwszych szczególnie tytułach, czy nawet piątku 13, który absolutnie nie jest o niczym, no, mm -hmm. to, no to widać, że, że jednak Jeff Lieberman trochę odbił się od tej, od tej formuły, trochę jej nie, nie zrozumiał, nie chciał zrozumieć, ciężko powiedzieć, prawda? Mm -hmm. No, ale to jest fascynujące, biorąc pod uwagę to, jak bardzo yy, tuż przed świtem jest zarazem kanonicznym slasherem, jeżeli chodzi o takie punkty fabuły czy nawet sposobu realizacji filmu, a zarazem jak bardzo od tej formuły odbiega. Więc no, ja jestem bardzo podekscytowana naszą dzisiejszą rozmową, bo tutaj ewidentnie będziemy miały o czym rozmawiać i co rozkminiać, szczególnie w kontekście postaci Final Girl, ale nie tylko, bo mhm. tak jak już wyraźnie zaznaczyłaś, również sceny morderstw są tutaj pokazane bardzo ciekawie, bardzo nietuzinkowo. Mhm. I przypominam, mamy 81 rok, więc początek slasherozy, a Liberman już miał na to inny punkt widzenia, więc może paradoksalnie ten taki snobistyczny, takie snobistyczne podejście do slasherów pomogło mu osiągnąć <grymny> właśnie to, ten dystans i ciekawą artystyczną wizję. W ogóle Lieberman odcisnął bardzo wyraźne piętno na kształcie całej historii, bo był tak. nie tylko reżyserem, ale tak naprawdę no, bez, bez przesady można powiedzieć, że nowym autorem scenariusza, bo został zatrudniony w momencie, gdy pierwsze rysy scenariusza już były, ale no nie do końca było to coś, co producentom odpowiadało, więc Lieberman tak naprawdę Mmm, przepisał scenariusz na nowo, a o jego pierwotnej mhm. wersji, no mówiąc delikatnie, raczej nie wyrażał się zbyt pochlebnie. Wieniem Bardzo delikatnie powiedziałaś. Tak, tak. W jednym z wywiadów o. w fantastycznie cyniczny sposób żartował, że ten scenariusz pierwotny napisał jakiś gościu, który potem był wykładowcą scenariopisarstwa w jakiejś szkole aktorskiej i że to był w zasadzie jedyny scenariusz, jaki napisał. Więc no, to nam mówi dużo już o tym, jakiego rodzaju mógłby być filmem film tuż przed świtem ja ci powiem że też się zastanawiałam bardzo mocno nad tym jak wyglądała ta pierwotna wersja scenariusza bo to że Liberman dość mocno ją okroił i zmienił to jednak jest odczuwalne ale też było tak to naprawdę chyba robione... zachował chyba tylko imiona prawda zachował imiona, ale ja też mam wrażenie, że z tego pierwotnego rysu, który bardzo opierał się o taką opowieść religijną dotyczącą wiary, pewnego rodzaju I kultów, jest. jakichś tam pierwotnych, to jednak w tym filmie trochę rzeczy zostało, bo jest kilka jakiś takich wątków i jakichś takich zdań, które są zrzucane w kierunku widza i one nie są w żaden sposób później wytłumaczone i poprowadzone dalej, a to, że poprawki, te ostateczne poprawki scenariusza były robione na szybko, to też Liberman w jednym z wywiadów wspominał, że to wytwórnia pod koniec tego procesu produkcyjnego naciskała mhm. na niego, żeby jednak zrobić z tego film bardziej dynamiczny i bardziej brutalny, bo no to był właśnie ten moment, kiedy pojawił się Piątek 13, zaczęły powstawać, zaczęło powstawać coraz więcej filmów, no, slashery obozowe i te klimaty i czując kasę, po prostu producenci stwierdzili, że ta historia ma jednak taki potencjał i warto pójść w tym kierunku. Czy się to Libermanowi podobało, czy nie, to ten film zakładał że on w tej pierwotnej jego wizji był jednak czymś zupełnie innym i chciałabym naprawdę z prawdziwą przyjemnością przeczytałabym sobie ten oryginalny jego pomysł, ten, ten pomysł początkowy po odrzuceniu tych wszystkich złych rzeczy ze scenariusza Middletona, które Libermanowi nie pasowały. I chciałabym się dowiedzieć jaką on miał tą pierwotną wizję, bo to, to jego kino jest też bardzo często takie, to będzie duże słowo, ale te, te wszystkie przywołane wcześniej przez ciebie filmy, wydają mi się też takimi doświadczeniami nieco transgresyjnymi. Jak najbardziej. <laughs> Jakkolwiek szumniej by to nie zabrzmiało, więc um, pomimo tego, iż y, ten film y, tuż przed świtem jest scenariuszowo całkiem niezły, to i tak mam wrażenie, że jakby dać Libermanowi takie stuprocentową wolność, to on by z tego zrobił jeszcze coś bardziej pa pasjonującego. I, I jestem takim mm -hmm. ciekawym odbiorcą. Chciałabym zobaczyć jakąś właśnie reżyserską wersję tuż przed świtem. Jasne, to zawsze jest fajne doświadczenie, chociaż wydaje mi się, że efekt końcowy jest chyba dość udanym konsensusem pomiędzy tym, co Lieberman chciał osiągnąć, a tym, co chcieli osiągnąć twórcy, przepraszam, producenci. Czyli no niejako tą kapitalizację tego, co rozpowszechnił piątek trzynastego, prawda? Czyli mamy tutaj tak. ten rys fabularny, kontynuujący tę modę, którą właśnie właśnie rozpoczął Cunningham swoim filmem, a zarazem mamy tę właśnie artystyczną wizję Libermana, bo jakkolwiek można nazywać go snobem, czy jakimś tam artystycznym dupkiem, który tak naprawdę nie lubił slasherów, to jednak dzięki temu swojemu dystansowi ewidentnie ewidentnie rzucił nowe światło na, na gatunek, który tak naprawdę dopiero się rozkręcał. Już sam fakt, że, że jako jedną ze swoich inspiracji traktował nie tyle właśnie te klasyczne takie horrory, czyli Wzgórza mają oczy, czy teksańską masakrę, mm -hmm. e, tylko uwolnienie Johna Burmana już co nieco nam Ta. mówi o tym, um, jakie było jego podejście do właśnie całej tej struktury opowieści o przetrwaniu, prawda? No bo uwolnienie, jak pamiętacie, no to jest opowieść tam o... o Kilku, nie tam już ilu, więc powiem kilku facetach z miasta, takich twardzieli, którzy no, muszą zmierzyć się nie tylko z naturą, ale też z lokalsami, prawda? Więc tutaj tak walka o przetrwanie jest bardzo mocno podkreślona. Więc no, sam fakt, że Lieberman jednak bardziej inspirował się uwolnieniem niż teksańską, no już powinno wam w tym momencie mówić sporo na, tom, na temat tego, co tak naprawdę widzimy na ekranie. Ale zresztą podejście, podejście Libermana do natury też jest bardzo ciekawe, bo ja, ty Marta, pisałaś artykuł na temat tego, w jaki sposób natura jest wykorzystywana w slasherach i wydaje mi się, że tu można by spokojnie tuż przed świtem jeszcze bardziej w tym kontekście porozkładać na te wszystkie wątki. Sugerujesz, że, że za i, mało w tekście i, napisałam. I, napisałam. <laughs> bo nie, nie, nie, absolutnie nie. Nie, w ogóle jestem zachwycona tym, że odkopałaś ten film i w ogóle umieściłaś go w tym, w tym swoim zestawieniu. Ale Lieberman zrobił, wykorzystując te przestrzenie, które miał, te cudowne, dzikie miejsca w stanie Oregon, mhm. zrobił coś naprawdę niesamowitego, bo ta przyroda w slasherach bardzo często jest jednak miejscem, w którym to się wszystko dzieje. A u Libermana ja odczuwam w wielu sytuacjach... Jakby żyła ta natura wokół nas, prawda? dalej, jakby ona była... Tak jest, jakby ona była takim dodatkowym bohaterem osobnym. I on też bardzo często na tych obrazach natury dzikiej przyrody skupia się pod takim kątem, że poświęca im w filmie bardzo dużo miejsca, tak. przez co też buduje konsekwentnie niesamowitą atmosferę, bo coś, co wydaje mi się, że jednak wyróżnia tuż przed świtem od innych obozowych slasherów, jest to, że reżyserowi w tym filmie przyświecała taka myśl, że bardziej interesuje go ta atmosfera zagrożenia biorącego się, czy to właśnie z dzikiej przyrody, czy z napotkanych lokalców. to go bardziej inspirowało, to wydawało mu się ciekawą kwestią, ciekawszą niż efekty gor i niż taka jakby bezpośrednia przemoc. W kontekście całego tego podgatunku slasherowego to jest cholernie odważne podejście. Tak, i tutaj postawię Ci kropkę, bo rzeczywiście przyrodzie chciałabym poświęcić zupełnie osobny segment już w odniesieniu do konkretnych jakby momentów filmu czy, czy, czy uh -huh, uh -huh, elementów fabuły, ale tak, bardzo dobre wprowadzenie zrobiłaś właśnie w ten kontekst, bo rzeczywiście tutaj ona nie jest wykorzystywana jedynie użytkowo jako właśnie tło akcji, ale też jako coś, co nas pochłania. Tak naprawdę, naprawdę pochłania, więc na pewno sobie rozłożymy ją na czynniki pierwsze. Jeszcze tutaj dokończę moją poprzednią myśl odnośnie uwolnienia, bo to też pokazuje taki no, kapitalistyczny potencjał właśnie promowania filmów w tamtym okresie, bo co ciekawe Francuzi chcieli właśnie sprzedać filmy tak. Liebermana na podobieństwie do uwolnienia. Uwolnienie mm -hmm. przypominam, że w oryginale nosi tytuł Deliverance. A Francuzi tak. postanowili tuż przed świtem zatytułować Survivance, więc podobieństwo tytułów miało być takim magnesem przyciągającym widzów, którzy mieli niejako obiecane obejrzenie po raz kolejny przetrwania, bądź też nie, grupy mieszczuchów, którzy właśnie przybywają na łono natury, gdzie muszą zmierzyć się z przeróżnymi przeciwnikami, bo jeżeli oglądamy slashery, szczególnie slashery, obozowe, które właśnie rozgrywają się na tle przyrody, no to wiemy, że zagrożeniem są zarówno ludzie, jak i różnego rodzaju drapieżniki, prawda? No w lesie może mm, grasować wszystko, więc spodziewajcie się niespodziewanego, prawda? E, ja w ogóle powiem Ci, że bardzo cieszę się, że omawiamy tuż przed świtem e, Tuż po <grych> tak. In a Violent Nature, bo wydaje mi się, że to są bardzo, bardzo podobne filmy. Oczywiście, Tuż Przed Świtem jest tak w kluczu bardziej standardowego slashera, prawda? No ale nie mogę się oprzeć wrażeniu, że i na Violent Nature, i w Tuż Przed Świtem mamy do czynienia z pewnego rodzaju formą mistycyzmu i... Pewnego rodzaju mm -hmm, kontemplacją mm -hmm. przyrody, nasz porównywał się, czy powoływał się raczej na inspirację malikiem, a Liberman na. Aspirację Bergmanem, więc tak jest. obydwaj twórcy mieli tutaj um, aspirację czy ambicje, żeby zrealizować coś, co nie jest tylko jadką, prawda? Więc no rzeczywiście mm. myślę, że panowie e, by się dogadali, <gadanie> prawda? No i w obydwu filmach tak naprawdę zaczynamy od sceny z kłusownikami, tudzież myśliwymi, prawda? Którzy e, w pewnym momencie sami stają się zwierzyną, więc no, myślę, że to jest fantastyczny punkt wyjścia do powiedzenia o takiej mistycznej sile przyrody. No i zaskakujące podobieństwo obydwu tych tytułów, które wydaje mi się, że chyba nie wybrzmiało w recenzjach i na Violent Nature, co może być właśnie mm. też spowodowa spowodowane tym, że film Libermana jest tak skandalicznie mało znany poza takim kręgiem rzeczywiście slasherowych świrów, którzy oglądają wszystko jak leci. Jest bardzo dużo prawdy, Marta, w tym co Powiedziałaś, że te filmy są jednak bardzo mocno do siebie podobne, bo ja mam w ogóle przedziwne doświadczenia. Przez ten ostatni czas oglądam bardzo dużo slasherów obozowych. Jakoś tak się dziwnie złożyło, że tuż przed świtem i na Violent Nature i Piątek 13, które sobie ostatnio rewatchowałam, że obejrzałam je jakby w przeciągu jednego tygodnia i bardzo często łapałam się na tym, że to są naprawdę bardzo podobne do siebie w wielu momentach filmy, ale też jednocześnie są różnie, przedziwnie różne w podejściach do niektórych kwestii mhm. i do tego jak traktuje się bohaterów w tych, w tych publikacjach, w tych, w, tych, w tych obrazach. Lieberman jednak chyba jako jeden z y, nielicznych twórców y, operujących tym podgatunkiem horroru survivalowego, horroru obozowego, leśnego y, stawia jednak w tej swojej produkcji mocno na realizm. I tym y, wydaje mi się, że y, bardzo mnie złapał i sprawił, że jednak y, czułam się autentycznie przez cały seans zagrożona, bo y, wiesz, jak się ogląda Chociażby i na violent Nature, no to tam jest jednak ten czynnik nadnaturalny, Oczywiście. Nie, ten wóderca, który wstaje z grobu. Więc, tak jest, to już nas do pewnego stopnia dystansuje. Natomiast piątek, piątek 13, pomimo jakichś tam realistycznych rysów, to ja mam cały czas w świadomości mojej jako kinofila takie wrażenie, że to jest jednak taki trochę film robiony dla zgrywy, trochę taki film dynamiczny sensacyjny, taki operujący jednak tym efektem szoku. Więc to jest też coś takiego, co mnie jako widza od razu no cofa troszeczkę i sprawia, że na te niektóre brutalne wydarzenia patrzę inaczej. Natomiast oglądając tuż przed świtem, ja od, po, od samego początku, od początkowych kadrów, już od i jakby samego tego otwarcia, które jest też świetne, tam mm -hmm. słońce, yy, Och, budzący się nowy dzień. Coś pięknego. Charakterystyczna, charakterystyczna ścieżka dźwiękowa. To ja powiem ci, że... Yy, ja się poczułam bardzo taka zakotwiczona w tej historii. Przypominały mi się w trakcie seansu rzeczywiście takie momenty, kiedy jadąc z przyczepą w kierunku Borów Tucholskich, przedzieraliśmy się przez jakieś tam leśne, oh wow, leśną głusze. Jakieś takie chwile, kiedy się faktycznie rozbijało namiot w lesie, kiedy się wieczorami czy tam nocą siedziało przy ognisku i słyszało jakieś dźwięki dochodzące no, z tej ciemnej linii lasu i tak się człowiek wtedy zastanawiał, co tam się, co tam się w tym wszystkim kryje. Więc pod m, kątem m, jakiegoś takiego operowania i okre, określania konkretnych emocji u odbiorcy, no to Liberman wygrywa. W kontekście nawet takich wielkich jakichś obozowych klasyków, to jemu się udało coś naprawdę niesamowitego, to z jednej strony, a z drugiej strony można by troszeczkę psioczyć na to, jakimi postaciami są ci nastolatkowie, których tutaj dostajemy. O, w życiu! Ale Absolutnie! To, jeśli ktoś, nie, nie, poczekaj, to, to daj mi skończyć myśl. Dobre. Można narzekać, że są oni też jednak z powodów pewnego rodzaju cięć scenariuszowych takimi osobami, które jednak określane są trochę jedną cechą, trochę operują pewnymi schematami, ale ja i yy, jestem pewna, że wszyscy widzowie, którzy zdecydują się na seans tego filmu, to złapiecie się również na tym, że wam zacznie zależeć na tych osobach. Że dokładnie. będziecie mieli taką świadomość, że je znacie i że jednak... Mm, dostrzegając pewnego rodzaju ich przeobrażenia, bo ci bohaterowie też się zmieniają, będziecie mieć taką świadomość, że to faktycznie nie jest tylko i wyłącznie no, to, takie przysłowiowe mięso armatnie. Nie? To nie są ludzie, którzy tam się pojawili tylko po to, żeby zginąć, ale oni też jednak mają w sobie bardzo dużo takich rysów no, autentycznych. To jest też zaskakujące, bo ja się wielokrotnie łapię też na ta, takie momenty, kiedy oglądając jakiś film, zauważam kogoś, kto przypomina mi osobę z mojego otoczenia i podczas y, seansu y, tuż przed świtem wielokrotnie przebiegały mi przez y, głowę takie myśli, że o, to jest na przykład mój kolega z liceum, albo tam znałam na studiach taką osobę, która no, była taka właśnie zapięta pod szyję i taka przygotowana do tej leśnej wędrówki, więc kurczę, Liberman stawiając na ten realizm, może tak bardzo nieprawidłowo Pasujący do całego tego slasherowego podgatunku, to zrobił jednak no, bardzo dobrą robotę i no aż naprawdę żal, że nie został on bardziej doceniony. Także mam nadzieję, że dzięki kobietom eksploatacji jego film zostanie bardziej doceniony. Także e, przypisujemy sobie e, jakby co takie zasługi, że to dzięki nam. E, ale tak już zupełnie serio. E, no kurczę, no, dzisiaj się będziemy bardzo za sobą zgadzać, bo rzeczywiście e, odnajduję się... Wybrałaś świetny film po prostu. Tak. <laughs> Przepraszam. Więc e, totalnie odnajduję się w tym, w tym, co mówisz, bo rzeczywiście słuchając ciebie, tak zaczęłam sobie Myśleć o tym, jak wygląda cały świat przedstawiony w piątku 13 wina Violent mm -hmm. Nature Wiadomo, ten drugi film, no, ciężko go tutaj zestawiać z tymi z tymi pozostałymi, prawda? No bo nasz od razu jakby wrzuca nas w film, który jest umowny, który nie ma na celu być realistyczny, tylko ma być pewną jakby trawestacją tego, co znamy, prawda? Więc, więc jakby zupełnie inna bajka, prawda? No ale tak. niejako jest trochę tak, że tam ci bohaterowie z takiego czy innego powodu są pretekstowi. W piątku 13 mhm. są trochę, może nie tyle pretekstowi, co realizowali, zacją pewnego konkretnego stereotypu, czy po prostu jakieś tezy, którą sobie film stawia, prawda, więc i, i jakoś nie wymykają się tym właśnie tej tezie. To, co w piątku 13 zawsze mi się podobało najbardziej i co jest rzadko wspominane właśnie w kontekście tego filmu, to jak bardzo ci bohaterowie też są intruzami w tej przyrodzie. No dla mnie, powiem Ci, po latach, kiedy gdzieś tam już zaczęłam bardziej się wgryzać w ten slasherowy temat, absolutnie upiorną sceną było zabicie węża maczetą. Tak. tak. Ja, powiem Ci, pierwszy raz piątek trzynastego, no widziałam się u rzecz jako nastolatka i potem gdzieś na przełomie kolejnych, kolejnych lat wyparłam totalnie z pamięci tą scenę. Mm -hmm. A gdy wróciłam <śmiech> po latach, to normalnie <śmiech> zmiotłam je z planszy, nie? Że na zasadzie, kurde, no. Macie być opiekunami obozu, yy, macie pracować z dzieciakami w plenerze, a nie wiem, wąż was Nic przeraża? Nic nie wiecie? Nic tak, nie, wiecie? Tak, tak. Nie, nie wiem, wokół was jest milion jakichś patyków i zamiast wynieść tego węża na zewnątrz, to ucinacie mu za przeproszeniem łeb maczetą? Więc mhm. piątek 13 paradoksalnie zawsze mi się najpierw znaczy się, zawsze. Najbardziej mi się po latach podoba właśnie w tych, w tych momentach, gdy pokazuje właśnie tą taką szalancję tych nastolatków w kontekście miejsca, gdzie się znajdują. No ale mimo wszystko oni są już taką realizacją właśnie slasherowego tropu i wyobrażeń o konkretnych postaciach, prawda? Natomiast... A ja mam y uh -huh. y e proszę. Jeszcze ci jeszcze ci postawię jedno takie y, ciekawe pytanie, które y, wydaje mi się również interesującą kwestią. Mhm. Y, czy to nie jest trochę tak y, w kontekście całej tej y, slasherowej gromadki, że y, w przypadku tych filmów im więcej bohaterów tym gorzej? Trochę bo, tak jest. Bo Liberman postawił na bardzo taką zawężoną grupę. Mamy w sumie piątkę tylko bohaterów, dwie dziewczyny, trzech chłopaków. I przez cały ten seans my perfekcyjnie wiemy, kto jest kim, jakie są pomiędzy nimi relacje. Mamy niesamowitą możliwość wniknięcia w dynamikę tej grupy. I w momencie, kiedy dzieją się jakieś takie niewyjaśnione, brutalne rzeczy, mhm. to widzimy, jak to doświadczenie na nich wpływa i rozsądnie sadza tę grupową więź od środka, jak oni zaczynają reagować w przeróżnych ekstremalnych y, sytuacjach. Dostajemy oczywiście tutaj też no, te klasyczne dla y, y, slasherów y, obozowych y, sceny przy ognisku, y, ale nie bolały mnie przy nich zęby. Y, jakoś tak. Y, y, nawet i w y, kontekście y, takiej gatunkowej kliszy, jak te rozmowy przy ogniskach, Libermanowi udało się y, y, zrobić coś, y, coś nietypowego. Y, wydaje mi się, że im mniej bohaterów, tym większa szansa na to, że widz jednak połączy się z nimi emocjonalnie i zacznie, zacznie mu na nich zależeć. Nawet jeśli są to no, przysłowiowe dupki albo osoby nieprzystosowane do mm, konkretnej ekstremalnej sytuacji. Jakieś mieszczuchy rzucone po prostu na łono przyrody, które nie wiedzą, co, co, co się z nimi dzieje i jak się zachować. J jaki ty masz y w, w tym kontekście, jakie ty masz w tym kontekście przemyślenia? Czy też uważasz, że im węższa grupa, tym lepiej? W slasherze? E, e, odpowiem dyplomatycznie. To zależy. A tak e, zupełnie hmm. serio to wydaje mi się, że, że trochę dzisiaj zapominamy, że czy, czy w ogóle wypieramy może z, my, z głowy taką myśl, że Piątek 13. w sumie średnio się zestarzał. Ja powiem ci, nie, tak. nie, nie przepadam za tym filmem. I z tego też powodu stwierdziłam, że, że nie ma sensu go dawać do naszego drugiego sezonu. No bo tak naprawdę okej, okay, jest tym żelaznym klasykiem, no ale... Wolałam ale się, nic ponadto. Ale <laughs> nic ponadto, dokładnie, bo dzisiaj Piątek 13 jest kultowy ze względu na to, że wprowadził do tego slasherowego panteonu no, bardzo kluczową postać, czyli Jasona, mm -hmm. prawda? No ale nie jest kultowy jako udany film. Owszem, wtedy był czymś, czymś nowym, czymś świeżym, czymś ciekawym. No, Jakby nie patrzeć, to od niego zaczęła się cała ta moda, prawda? No ale tak. dzisiaj... no. Nie trudno złapać się na tym, że oglądając Piątek 13. łapiesz jednak nudę, że jednak sposób prowadzenia tej narracji nie jest na tyle ciekawy, jak sugerowałaby cała ta otoczka wokół tego filmu i ja bez żadnej krympacji jestem w stanie powiedzieć, że tuż przed świtem jest filmem z 20 razy lepszym od Piątku 13. więc mam nadzieję, że słuchają nas osoby, którego jeszcze nie widziały i obejrzą. Więc koniecznie mm -hmm. dajcie znać w komentarzach, czy rzeczywiście jest to lepszy film od piątku XIII. W każdym razie, wydaje mi się, że tutaj kwestią problematyczną jest nie tyle liczba postaci, co po prostu sposób prowadzenia narracji i, i w ogóle sposób prowadzenia tych postaci, które niekoniecznie przykuwają naszą uwagę. E zażartowałabym tutaj w bardzo obleśny sposób, więc sobie e, daruję, ale e, ci widzowie, którzy wiedzą w co jest ubrany Kevin Bacon w jednej scenie nad jeziorem, to pewnie będą wiedzieć, Aha. co bardziej przykuwa uwagę w tym filmie niż postaci <grym> jako takie. Ale nie powiem tego na antenie, bo po prostu e, źle, źle by to o mnie świadczyło. E, idźmy dalej. E, ale na przykład taki film jak podpalenie, czy nawet uśpiony obóz, które również mm -hmm. mają dużo bohaterów i również w nich nie ma, nie mamy do czynienia ze skupieniem uwagi na jakiejś wąskiej grupie, raczej oglądamy całą tam obozową brać, ale jednak są filmami dużo bardziej udanymi pod tym względem, więc to chyba nie jest, liczba postaci nie jest chyba problemem samym w sobie, co raczej to, co twórca zamierza z nimi zrobić, ale właśnie podpalenie jest typową przygodówką, jakimś tam, takim stuprocentowym slasherem obozowym, tuż przed świtem tak na 98%, bo rzeczywiście Lieberman akcenty rozkłada trochę inaczej, że, że, że tutaj mimo, że przyroda właśnie odgrywa bardzo ważną rolę, to powiem Ci, że ja nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że tak jak śledzimy przyrodę bardzo, bardzo mocno, to tak, tak też śledzimy to, jak nasi bohaterowie w jej jakby głębi funkcjonują, że mimo wszystko nie są tylko tymi obozowiczami, prawda, ale są też bohaterami, którzy zmieniają się w wyniku właśnie rezonowania z tą głuszą, z tą dziczą, no bo jedziemy wysoko w góry, prawda, i, i mhm. widać to bardzo dobrze na przestrzeni filmu, no bo pierwszy moment, gdy się pojawiają, no to są takimi typowymi właśnie mieszczuchami. Ich kamper słychać z daleka, jest rozklekotany, pali dużo. Oni sami są trochę takimi Wiesz, ciekawskimi ludźmi wydartymi ze swojego naturalnego środowiska. No nawet ta scena, gdy jeden z bohaterów fotografuje bliźniaczki, prawda? trochę jak jakieś takie obiekty w zoo, niejako nam rysuje właśnie portret takich bohaterów trochę, e, trochę też takich, może nie, snobistycznych to złe słowa, ale takich trochę oderwanych od, od e, takiego surowego życia. No i potem w kolejnych, kolejnych minutach obserwujemy właśnie ich przemianę, o której pięknie wspomniałeś na początku i to, jak życie, funkcjonowanie właśnie w naturze wpływa na ich charaktery, więc zdecydowanie mam wrażenie, że Libermanowi chodziło o zupełnie coś innego, bo no, chociażby właśnie w Podpaleniu czy, czy w Piątku XIII mamy taki bardziej fizyczny aspekt tego starcia z naturą, prawda, czy, czy starcia mhm. z killerem, natomiast tutaj jest podkreślony zarówno fizyczne, czyli właśnie gonitwy, czy w ogóle jakieś spływanie wartką rzeką, ale też aspekty właśnie psychologiczne, to jak każda postać się zmienia, szczególnie w kontekście Final, final Girl jest to, bardzo dobrze widoczne. Znaczy ta, to, ta przyroda w filmie tuż przed świtem wydaje się takim czynnikiem e, będącym lekkim katalizatorem niektórych zmian, bo Oj ja tak. patrząc na e, tę ekipę na początku odnoszę takie wrażenie, że oni są jednak ograniczeni do takiego miastowego sposobu bycia i życia. Są ewidentnie obrazem jakiejś takiej Takiej cywilizacji i tych wszystkich przełomowych dokonań cywilizacyjnych i wnikają w te pierwotne lokalizacje, zmieniając je poprzez no, jakiś taki no, symboliczny gwałt na, na przyrodzie, no bo ta scena, kiedy oni się przedzierają kamperem przez, te, mm, przez ten las, to jest fotografowana w taki sposób, że a to jakieś tam gałązki pękają, tak w ogóle jest. potrącają jelenia, jelenia, więc to na, straszne. na samym początku już widać, że oni mają jakiś taki no, konkretny, wydawać by się mogło, stosunek do, do, do, do przyrody. Tutaj też pewnego rodzaju fenomenalny nastrój niepokoju budowany jest przy użyciu przeróżnych zagrożeń. Zagrożeń wysokością chociażby, bo oni opowiadając o tej górze, którą planują zdobyć, mówią o niej w kategoriach jakiegoś takiego doświadczenia bardzo mocno metafizycznego. Tam Warren w jednym momencie mówi, że jest przed nimi, czte, są przed nimi 4000 stóp granitu, drewna i wody i że będziemy szukać duszy. Będziemy się starali odszukać tak duszy góry. Więc to wszystko jest Jakieś takie y, mistyczne. Y, y ale może też jest to pokłosie takiego, wiesz, tego hipisowskiego zespolenia z przyrodą i takich, jakiegoś takiego spojrzenia na, na te doświadczenia bliskości z naturą, jako coś, co no, otwiera to nasze wewnętrzne oko i pozwala, że widzimy więcej. O ile w piątku trzynastego wspomnianym przez ciebie ta przestrzeń i natura wydają się do pewnego stopnia jednak oswojone i takie przygotowanie, przygotowane na obcowanie z ludźmi, to tutaj... Ta góra jest jednak czynnikiem dominującym i takim bardzo wyraźnym nawiązaniem do tego, że bez względu na to, jak bardzo obeznani z sztuką survivalową jesteśmy, to jednak w obliczu tych. Um, sił natury powinniśmy odczuwać pewnego rodzaju pokorę, bo no, to nie jest nasze naturalne środowisko. Chociaż ta cała piątka, ta ekipa z filmu tuż przed świtem, to i tak wydaje mi się nieco bardziej przystosowana niż tacy inni bohaterowie tych leśnych slasherów, którzy faktycznie w niektórych sytuacjach zachowują się jak takie osoby będące trochę tą rybą wyjętą z wody. Nie Próbują się dopasować do sytuacji, ale nie do końca tutaj wiedzą jak. Oni się trochę znają na tej wspinaczce. Tak, I to w zasadzie już w pierwszej scenie w tym kamperze pada, prawda? W tak, rozmowie tak, koniego, koni z Warrenem. Tak, tak. Rozmawiają o tym, że to już nie jest ich taka jakby mhm. pierwsza wyprawa. Potrafią rozpalić ognisko, wiedzą jak się rozbija namiot, co trzeba zabrać z sobą, żeby no, przetrwać w trudnych warunkach. Więc jest to wszystko. Z jednej strony sprawiają wrażenie jakichś takich trochę japi przez te takie podejście swoje pod tytułem, że o, tutaj przyjedziemy i będziemy teraz no, tu szukać. Mamy duszy papierek, góry". nie? Mamy, pa mamy. Papierek. Ale z drugiej strony jednak y, ta ich umiejętność y, obcowania w terenie jest też dość ciekawą rzeczą. Chociaż chociaż y, fajnie jest ogrywany, też, y, fajnie ogrywany jest też taki motyw, że jeśli... Y, nie jesteś uważnym człowiekiem i nie pamiętasz cały czas, że natura rządzi się jakby swoimi prawami, no to może spotkać cię bardzo zła sytuacja. Fakt, że jeden z bohaterów nie potrafi pływać, wybierał no się na taką, na taką wędrówkę i coś, co jeszcze mi się bardzo, bardzo mocno podobało, to cały ten wątek związany z tym, w jaki sposób... Nieuważne patrzenie może nas doprowadzić do mm, problemów, bo tam na początku filmu jest taka scena, kiedy jedna z bohaterek, Megan, odwraca lusterko, żeby sobie te, poprawić ten makijaż i w momencie, gdyby nie zrobiła tego, to Warren zauważyłby mordercę wspinającego się z tyłu na dach ich kampera. To z jednej strony, a z drugiej strony jest też bohater, który nosi okulary I w momencie, kiedy zostaje pozbawiony tych okularów, no to nie widzi sytuacji jasno, więc jednak, jednak przyroda znajdzie, znajdzie drogę, żeby pokazać mieszczuchom, gdzie ich miejsce. Co też wydaje się rzeczą fascynującą, bo nawet i ten zabójca, który zagraża całej tej naszej ekipie, to on też do pewnego stopnia jest reprezentacją takich sił natury, które walczą o to, żeby jednak ją szanować. Mamy tam tę scenę przecież z paczką papierosów, która zostaje wyrzucona przez okno i potem zdeptana przez naszego mordercę w takim właśnie akcie zdenerwowania, podirytowania. Więc na ile jest to wszystko podyktowane jakimiś właśnie głębszymi powiązaniami z naturą, a na ile jest to po prostu ciekawy do ogrania element fabularny, no to widzowie już muszą chyba sami osądzić. A że natura jest też potrzebna pod takim kątem, żeby ukrywać niektóre rzeczy, no to mamy przecież tę kapitalną scenę kąpieli przy wodospadzie, kiedy morderca ukrywa się tak. w jego tle, nur, nurkuje i, <śmiech> i tak, zaczyna wczes... atakować mhm. dziewczynę. Kapitalna rzecz, naprawdę. Jedna z lepszych scen. Wykorzystywanie przestrzeni w ogóle w tym filmie to jest według mnie mistrzostwo świata. Tak jest, a wcześniej też dostajemy foreshadowing tej sceny, gdy bohaterowie cieszą się, że są za wodospadem i w ogóle są tacy schowani, prawda? No, tak, bo, nie widać. Tak, no. A potem... Yy, ta cecha działa na korzyść e, mordercy, prawda? W ogóle, kurczę, powiedziałaś tyle fantastycznych rzeczy, że mnie normalnie zatkało i teraz nie wiem, do czego się odnieść. Słuchaj, e, no ale to jest taki film, tak jak powiedziałam na początku, po prostu wątków jest co niemiara, więc tak naprawdę mogłybyśmy tutaj o nim samym gadać przez dwie godziny. Zobaczymy, ile nas tutaj rozmowa poniesie. No ale tak, zdecydowanie zgadzam się z tym, o czym mówisz, że morderca jest tutaj trochę takim opiekunem tej przestrzeni, prawda? No wspominasz o śmieceniu. Tak jak, tak jak też zaznaczam na początku, no, jako pierwszymi ofiarami stają się mężczyźni, którzy tam mają jakieś truchło właśnie jelenia na, na pace samochodu, czyli też jacyś tacy bardzo nieczuli na, na, na to, czym ta natura jest. I oczywiście tutaj można sobie żartować, że to jest pewna nadinterpretacja z naszej strony, prawda? No ale niejako kolejne fakty, które pojawiają się w w filmie, yy, no świadczył na korzyść yy, naszej teorii, że to nie jest nadinterpretacja, tylko świadoma decyzja Libermana, aby właśnie tę historię prowadzić w takim kontekście, ale o tym sobie będziemy jeszcze, jeszcze opowiadać. Ja się jeszcze na moment capnę myśli, która pojawiła się właśnie w tym twoim pięknym wywodzie, mianowicie właśnie tej hipisowskiej tego hipisowskiego połączenia z naturą, bo rzeczywiście, no, mamy rok 81, tam dekadę z hakiem wcześniej, no, była, cała, pojawiła się cała historia tego hippie trailu, prawda, czyli całej tak. rzeszy hippisów, którzy wyjeżdżali do Indii w poszukiwaniu, nie wiem, swojej duszy na właśnie łonie himalajskiej, mhm. głuszy, czy, czy, czy ogólnie przyrody, prawda, więc jakby ten wątek był bardzo, bardzo istotny dla tego pokolenia, to poszukiwanie siebie z dala od miejskiego zgiełku, prawda, no i tak naprawdę to widać również w tym, jak wygląda tuż przed świtem, bo jeżeli przyjrzymy się takim najsłynniejszym slasherom obozowym, czy, czy w ogóle rozgrywającym się na tle, Natury, no to dostrzeżemy, że najczęściej one są realizowane dość w takim klaustrofobicznym kluczu, jednak się skupiamy na um, na lesie, na tym dreptaniu za bohaterami tudzież mordercą. No Pewnym wyróżnikiem jest na pewno podpalenie, gdzie dostajemy no, tą cudowną scenę na tratwie, y, gdzie no, Tom Savini dał prawdziwy popis swojej sztuki y, charakteryzatorskiej i tutaj niejako mamy właśnie to takie zwiększenie przestrzeni, ale jednak no mimo wszystko to był taki film, który operował jakąś tam ograniczoną yy, liczbą ujęć na, na otaczającą rzeczywistość, prawda? Natomiast tutaj dostajemy rzeczywiście totalny ogrom tego, gdzie bohaterowie się znajdują. Tak jak mówisz, no dostajemy, pierwszą sceną jaką dostajemy jest ujęcie tego wschodzącego słońca, które mm -hmm. podkreśla majestat przyrody. Potem ym, też właśnie scenę nad tym wodospadem, który teoretycznie jest jakimś tam malowniczym zakątkiem, no ale jest podkreślona jego majestatyczność. I chyba moja ulubiona, najukochańsza, znaczy nie tyle scena, co po prostu plener, czyli chodzenie po tym wiszącym moście, tak. który jest absolutnie przerażający i też odegra mm. ważną rolę w kontekście jednego zabójstwa. W każdym razie, no tutaj sam sposób, w jaki Lieberman pokazuje tą przyrodę jest taki, wiesz, taki mocny, taki ekspansywny. Oglądamy jej majestat, oglądamy jej ogrom, jej taką yy, nieograniczoność, prawda? No tutaj mamy też właśnie góry i to wygląda naprawdę fantastycznie i wydaje mi się, że też jest nieprzypadkowe. No, opowiadamy o facecie, który miał ambicje zrealizowania filmu, który nie jest wyłącznie jadką, który nie jest wyłącznie właśnie um, zbiorem papierowych bohaterów, ale po prostu czymś więcej. I wydaje mi się, że właśnie w takich, takich drobnych rzeczach to chyba widać najbardziej, czyli jak bardzo te plenery nas pochłaniają ale też właśnie jak tutaj działa warstwa dźwiękowa. Wspomniałaś właśnie o tym odgłosie łamanych gałązek, czyli no, taki najbardziej dobitny przykład tego, że Teraz w tą przestrzeń wkracza taka bezlitosna siła, która po prostu nie będzie miała poważania na nic. Ja jeszcze bym dodała mhm. ten m, rozlegający się gwizd y, naszego killera, który jest upiorny. E, I Ta. powiem ci, że mi e, totalnie przypomniał e, Harmonikę z e, Terror Train. Mhm. Totalnie ten, to samo wrażenie, tak jak tamta harmonika, rozlegająca się nie wiadomo skąd sprawiała, że miałaś ciary na całym ciele, tak tutaj ten gwizd no był czymś niesamowitym i fajnym y, sposobem wprowadzenia go bez pokazywania y, bohatera jako takiego y, jest. Y, Wiesz, że jest to fajny sposób na podkreślenie też właśnie tej mistycznej przyrody, bo tak naprawdę e, słyszysz dźwięk bohatera, a masz wrażenie, jakby to był dźwięk ziemi jako takiej. Więc no, tutaj taka m, figura matki natury nie, jest, jest bardzo widoczna. Więc no, to jest ewidentnie film, który jeżeli nie obejrzycie w lecie, to nie zrobi na was takiego wrażenia, jakby mógł zrobić właśnie w innym, innym czasie, prawda? Więc, więc to jest rzeczywiście... Mm, Ciekawe. Wrócę jeszcze na momencik do tego realizmu. Jeszcze, jeszcze chwilkę zostańmy przy tej przyrodzie, bo myślę, że warto tutaj jeszcze tak, tak, wypunktować. punktować. Ja wspominałam, że Libermanowi udało się niektóre efekty osiągnąć dzięki temu, że mam poczucie realności bijącej z całej tej opowieści. I w przypadku tego, tej obecności aktorów w plenerze, to też to jest bardzo mocno wiarygodne, bo oni są na serio obecni w tym miejscu. I ja to widzę, gdy się błąkają po lesie, gdy przechodzą przez ten wspomniany most linowy, gdy dostajemy te ujęcie, jak oni na przykład staczają się z tego zbocza. To ja nie mam takiej świadomości, że ktoś sobie po prostu za 5 dolarów wynajął jakiś tam kawałek lasu, tylko że oni naprawdę są w przestrzeni no, dzikiej, już takiej nieujarzmionej, niesamowitej. Fascynującą rzeczą budującą napięcie, w tym filmie jest również to, że większość zabójstw i jakichś takich bezpośrednich ataków odbywa się jednak w blasku słońca, przez co tak całe nasze wrażenie przerażenia i taki nastrój ogromnego niepokoju jest konsekwentnie podbijany, z tego względu, że z jednej strony jesteśmy w dziczy i nikt nie usłyszy tego, że będziemy krzyczeć, nikt nam nie pomoże, nawet jeśli będziemy dmuchać w ten ratunkowy gwizdek, to ten dźwięk gdzieś, tam jednak się stopi z innymi dźwiękami natury, szumiącą wodą, tym spadającym wodospadem, czy cykadami. I to też jest takie właśnie oderwanie od, tej od tego miejskiego poczucia bezpieczeństwa, bo w takiej głuszy to yy, za szybko ta pomoc nie nadejdzie, jeśli nadejdzie w ogóle. Podoba mi się też używanie w ogóle wody. Woda jest też jakby osobnym bohaterem całego tego filmu, bo wspomniałyśmy te scenę w jeziorze, ale też na przykład jest jedna kapitalna sekwencja, kiedy już pod koniec filmu w tej finałowej fazie Warren udaje się, żeby poszukać zwłok swojego przyjaciela, który miał kluczyki do kampera. Nie próbują uciec stamtąd i potrzebne są kluczyki. I tam jest jedna taka kapitalna sekwencja z lampą, kiedy światło w jednym miejscu oświetla zwłoki w, te, w ciemnych okularach posadzone gdzieś tam pomiędzy skałkami czy oparte o drzewo. A z, z drugiej strony, jak ta lampa jest przesuwana w kadrze, to dostajemy oświetloną wodę i ten szumiący dźwięk strumyka, to jest po prostu kapitalne. Ta woda, to jezioro, strumyk, właśnie ten most linowy, to jest z jednej strony takie trochę uspokajające tło, no bo w ogóle przyroda w takich filmach bardzo często sprawia wrażenie jakiejś takiej kryjówki, jakiegoś takiego miejsca ucieczki od tych takich codziennych problemów, a tutaj jednak, jednak sama w sobie niepokoi i to wspomniane też wschodzące słońce, ten motyw zresztą jest mm -hmm. też powtarzany w, w, w różnych sytuacjach w tym filmie, ale to nie jest dla mnie żaden moment otuchy, bo czasami jak wiesz, mamy taką sekwencję, że bohaterowie siedzą nocą i są przestraszeni, no to ten moment świtu, ta, właśnie ta, tuż przed świtem tytułowy, to jest ta chwila, kiedy po, poczucie bezpieczeństwa wraca. Natomiast tutaj, kiedy dostajemy tę sekwencję wschodzącego słońca, to ja jestem jeszcze bardziej przerażona, bo ono jest takie ostre i takie nieujarzmione, że jest w w stanie wypalić gałki oczne po prostu bohaterom, <śmiech> przez co też nie <śmiech> tak zauważą jest. zbliżającego się niebezpieczeństwa, więc to wszystko pod kątem kompozycyjnym i pod kątem jakiegoś takiego poukładania tych, przez Libermana tych wszystkich klucuszków na zasadzie łączenia i opowiadania plenerami niektórych rzeczy i wyrażania niektórych emocji poprzez no, chociażby obrazy spadającej wody, czy tam gdzieś wodospadu w tle, to wszystko jest Świetnie skomponowany i naprawdę znakomicie działa. Więc ten powab kina artystycznego jednak muszę stwierdzić, że Liberman tak trochę właśnie pe pewny siebie opowiadał o tym, że to zadziała, bo, bo chciał zrobić mm -hmm. film artystyczny, ale kurde, tak jest. Tak naprawdę jest, tak, tak jest. Tak jest i wydaje mi się, że ten jego, te jego ambicje widać też w tym, jak kreuje cały konflikt, konflikt między przybyszami a lokalsami, który nie jest traktowany tylko w takich kategoriach użytkowych na zasadzie właśnie takiego mocno gatunkowego konfliktu, który ma być jakby punktem wyjścia do jakichś tam zabawnych, mrocznych, groteskowych starć, ale właśnie do czegoś głębszego do opowiedzenia o miejskiej ekspansywności, o zagarnianiu trochę tej przestrzeni. I tak naprawdę to wydaje mi się, że widać już na samym początku, gdy nasi mamy bohaterowie... Tak, tak, mamy papiery, dokładnie, gdy, gdy nasi bohaterowie spotkają, spotykają strażnika parku, w którego wciela się George Kennedy, czyli no, słynna, słynny aktor, który pojawia się chociażby w Nagiej Broni. Powiem Ci, że gdy pierwszy raz oglądałam tuż przed świtem, to bardzo mocno parsknęłam śmiechem, gdy go zobaczyłam. No ale to jest fantastyczna postać, nie? I że on tutaj nam trochę przez strzega tych lokalistów, że no, tam się nie możecie udać, bo coś. Ewidentnie wie, że coś w górze yy, czai się, prawda, ma, ma, ma tą świadomość mrocznej, mistycznej, monumentalnej siły. No a właśnie, co robią wtedy nasi bohaterowie? Yy, pokazują właśnie kwity, że jeden z nich zakupił yy, jakąś tam parcelę i, i, i wiesz, już tutaj pojawia się taki, yy, takie wzburzenie, czy takie wybicie z jakiejś strefy komfortu na zasadzie ok, jedziemy w dziki las i co? I ty, Piażu, możesz sobie kupić jakby działkę dla siebie, która ma być tylko twoja. Na zasadzie mm -hmm. wiesz, takie... Mm, Prywatyzowanie takiej ogólnej, ogólnej przestrzeni, co wypada naprawdę zaskakująco dobrze w kontekście tego, o czym często właśnie slasher obozowe były, prawda? Zresztą tutaj nawet świetnie jest prowadzona postać tego strażnika, który teoretycznie jest postacią drugoplanową, ale no ma takie fantastyczne zagrywki, jak nie wiem, rozmawianie z roślinami swoimi, czy w ogóle dbanie Koniem o. Z Agatą. Tak, tak, dbanie o, o, o swojego konia. W ogóle koń też jest fantastyczne. Jest to tam takie ujęcie, które bardzo łatwo przegapić, ale no bardzo, bardzo kluczowe w postrzeganiu naszych właśnie bohaterów, gdy ich samochodu jeszcze nie widać, ale koń już niejako słyszy, prawda? Już jest spłoszony, już, już wie, że po prostu coś się dzieje, ktoś wtargnął w tą spokojną, taką idylliczną niemalże przestrzeń, prawda? No i potem wspinamy się wyżej, wyżej i pojawiają się kolejne tajemnicze postaci, no bo zgodnie z takimi prawidłami właśnie slasherów obozowych w głuszy żyje nie tylko morderca, ale też jakaś taka trochę nieokiełznana, nieokrzesana rodzina, prawda? No i tutaj też mamy tak taki wątek, na razie, na razie jeszcze nie, nie chciałabym się w niego aż tak zagłębiać, ale nawet w takich drobnych y, szczegółach fajnie to starcie widać, na zasadzie, wiesz, nasi bohaterowie, nogi im się zatapiają w jakimś błocku, a członkowie tej rodziny, szczególnie jedna z y, dziewcząt, Mary Cat no, porusza się po lesie bez żadnych problemów, więc no to są takie małe rzeczy, które budują nam e, obraz e, osób, które są przystosowane do tego życia i osób, którym Wydaje się, że są przystosowani, bo wiesz, dlatego ja się podpisuję pod tym e, określeniem ich jako takiej formy pewnych Japiszonów, którzy mają sprzęt, e, którzy mają jakieś pewne doświadczenie i wydaje im się, że I już wystarczy. są tak, że są niezniszczalni, prawda? Na no, tak naprawdę od samego początku. Mm, czują się właśnie tacy niezniszczalni. Nawet ten moment, gdy po prostu skracają sobie drogę, turlając się po jakimś zboczu nie? I, i po prostu łamiąc wszystkie krzewy po drodze, podczas gdy yy, kawałek no, obok jest po prostu ścieżka i powiem ci, że ja potraktowałam to osobiście, ponieważ zawsze widząc w mieście wydreptaną ścieżkę w trawie, czy nawet na szlaku, widząc, że ktoś wydreptał obok szlaku inny szlak, to normalnie mnie coś trzęsie, na zasadzie ludzie, kurde, dlaczego nie? i to naprawdę działa bardzo mocno, a co ciekawe, ta scena jest wprowadzona w takim humorystycznym kontekście, nie? że oni sobie tam grupowo się staczają po po tym wzgórzu powiedzmy, a mimo że zaraz tam obok jest szlak, więc no, to jest fajne, że, że, że to starcie z lokalsami nie jest tylko takim gatunkowym urozmaiceniem fabuły, ale rzeczywiście za tym starciem idą jakieś głębsze konteksty, które właśnie dowodzą temu, że ten artystyczny potencjał Libermanowi chyba jednak udało się zrealizować. Odniosę się do dwóch kwestii. Przede wszystkim chciałabym wrócić do postaci strażnika leśnego, tego Roya McLean'a, który wydaje mi się w ogóle bardzo ciekawą postacią i trochę żałuję, że jest go tak niewiele. Mm -hmm. Bo on z jednej strony wydaje się być takim człowiekiem, który stanowi łącznik pomiędzy tym, co miejskie i takie cywilizowane, a tą dziką, nieujarzmioną przestrzeń. Rodą. Chociaż ja się bardzo mocno złapałam za głowę, bo ta pierwsza sekwencja, kiedy nasz strażnik leśny się pojawia, to on tam bawi się trochę w takiego doktora Frankensteina, przeszczepiając pędy jednej rośliny drugiej roślinie. Znaczy, tak. Ja wiem, że to jest kwestia, w taki sposób tworzy się po prostu drzewko bonsai, nie? że się przycina coś tam, dodaje, ale mimo wszystko odniosłam takie wrażenie jakiegoś nieco bardziej zakończonego kamuflowanego człowieka, który też trochę tę przyrodę stara się naginać do swoich potrzeb badawczych, bo on wydaje się też takim właśnie człowiekiem bardzo ciekawym tego, co wolno, do którego momentu możemy, a kiedy trzeba się wycofać. On jest w ogóle przedziwną postacią, bo też zadawałam sobie w trakcie całego seansu takie pytanie, ile on wie na temat tej rodziny i ile on wie na temat tego, co w tym lesie się dzieje i czy rzeczywiście tam ten diabeł z góry, na ile on jest świadomy tego, że, że coś takiego Faktycznie y, ma miejsce, bo y, w nim łączą się jakby takie trzy postawy. Z jednej strony jest no, tym czynnikiem y, ostrzegającym, no, w tych slasherach jest, <laughs> ta, figura, Tego jest ta figura, prawda? Jest ta figura. Tak, tak. Jest ta figura osoby, która pojawia się bardzo często na początku historii i mówi, że nie jedźcie tam, nie róbcie tego, bo no to Ale się tutaj źle tutaj skończy. Ale tutaj nawet wcześniej zawsze... dostajemy prawda, tego gościa pod wpływem alkoholu, którego oni w ogóle ignorują zupełnie, a też tak, ich tak, ostrzega. Tak. Tak, tak. Mnie to zawsze bardzo, bardzo denerwuje, kiedy bohaterowie nie biorą do siebie takich ostrzeżeń, bo jednak no, no powinni słuchać uważnie, przynajmniej w takich filmach. Tak, więc z jednej strony jest on takim no, ostrzegawczym głosem, takim głosem rozsądku, który mówi, że hej, góra nie czyta. Tam jak znajdziecie się w głuszy, no to te papierki właściwie na nic się zdadzą. Z drugiej strony jest też... Um, takim trochę ratownikiem, ale też ratownikiem nieco wbrew sobie, bo on tam na początku zastrzega, że no, dajcie mi znać, gdzie jesteście, ale i tak nie pojadę i wam nie pomogę, nie, bo... Tak, no, a później no, to jest takie bo... na zasadzie o Jezu, znowu muszę ich ratować, nie? Tak, tak, tak, <śmiech> muszę, muszę jechać i no jednak to poczucie obowiązku gdzieś tam się w nim załącza i sobie pewnie przypomniał, że jednak jest no, no, do pewnego stopnia państwowej posadzie, więc no trzeba coś z tym zrobić, żeby, żeby się nie okazało, że jakieś niedopatrzenie, coś tam, coś tam. I jest też śledczym i ta jego, w, ta jego zabawa w detektywa i ten moment, kiedy Roy McLean siada na swojego konia, dosiada Agaty i jedzie <laughs> poszukiwać tych, tych młodych ludzi, którzy no przecież nie posłuchali ostrzeżeń, więc no, no sami są sobie winni. To ja się po prostu kulałam ze śmiechu, jak on nam do tego konia mówi, że hm, zobacz Agato, gdybym chciał rozbić obozowisko nad jeziorem, to byłoby to miejsce, Chociaż z jednej strony trochę żałuję, że jest go tak mało, bo no, jest to ewidentny jednak taki komik relief i ten, ten bohater zawsze sprawia, że się szeroko uśmiecham. To z jednej strony, ale z drugiej strony trochę się zdenerwowałam, kiedy w tej końcowej fazie filmu załącza się ten taki trop nieco westernowy, trochę no, ten Rycerz na białym koniu, kiedy już dochodzi do tej finałowej potyczki, no to on jednak pociąga za spust i ratuje jedną z bohaterek. Ja się wtedy tak trochę właśnie obruszyłam, że Jezu, znowu to samo, nie? Znowu, znowu mamy takiego bohatera, który musi się pojawiać. Znowu i ratować, facet musi ratować, ratować nie? Idzie. Znowu to samo, ale na całe szczęście Liberman nie stawia w tym miejscu kropki, tylko idzie idzie dalej rozbudowując te historie i prezentując, że to być może jeszcze nie jest koniec koszmaru, więc no, to myślę, że do tego za momencik dojdziemy. Natomiast ten wątek klasowy też, no ja bardzo, bardzo często poszukuję takich elementów mhm. i tutaj to, że ci bohaterowie z zewnątrz wydają się tacy, bezczelni w tym swoim no tak. prezentowania prawa do własności i zestawienie ich z tą rodziną Loganów, którzy ewidentnie są takimi osobami mieszkającymi tam od lat, od, od pokoleń praktycznie, no to czuję tutaj pewnego rodzaju jednak niesprawiedliwość dziejową i taką... I taki konflikt polegający na zestawieniu kapitalizmu z agralnością. Nie? Na ile osoba, która opiekuje się ziemią przez no, ileś tam pokoleń, ma, dlaczego ona ma mniejsze prawo niż ktoś, kto przychodzi z pieniędzmi i wykupuje sobie po prostu ten teren albo go dziedziczy. Czy to, że są oni, ci lokalsi, prezentowani jako takie osoby, no jednak oderwane od cywilizacji, na ile to jest też krzywdzący obraz i czy pozbawianie ich pewnego rodzaju sprawczości nie jest też jednak takim patrzeniem z perspektywy, no, tego mieszczucha, który przychodzi i wydaje mu się, że jak ma na wszystko przepis i papier, to, to już mu wolno niektóre rzeczy robić. To są też ciekawe pytania, bo w latach 80 by tak prześledzić sobie to, co działo się w Stanach Zjednoczonych, to takie wykupywanie przez prywatnych inwestorów parceli leśnych było w ogóle bardzo popularnym i niezdrowym zjawiskiem, ponieważ faktycznie pojawia, po, pojawiali się ludzie, którzy przychodzili z grubymi milionami i kupowali sobie działki gdzieś tam w środku lasu, wycinali mhm. ten las, więc y, jednak pewnego rodzaju potężna ingerencja w ten ekosystem była, więc y, no to, to, to też jest realny problem i fakt, że Libermanowi udało się świadomie lub nie takie wątki w tym filmie umieścić, no to w ogóle szapobanie, że, że, że możemy sobie po porozmawiać o tym, że no ta młodzież, która tam przyjeżdża, jest utożsamieniem takiego jakiegoś właśnie miejskiego luksusu. Mhm. Nie mają ten wygodny kamper, przywożą cały sprzęt, cały sprzęt, jest ten aparat, którym fotografują jak, jakieś tam dzieci w, tak. w rozwalonych samochodach, w tych łachmanach, co jest w ogóle obrazem po prostu potwornym. A że oni nie potrafią się też zachować. Mamy tam również jedną taką świetną scenę, która prezentuje właśnie ten ich stosunek do własności. W środku nocy robią sobie imprezę z muzyką w środku lasu, zakładając, że nikt nie słucha, że są, że są sami, tak że to jest ich miejsce i że wolno. I potem są ogromnie zaskoczeni, kiedy właśnie pojawia się rodzina Loganów z Dubeltówką i to radio zostaje no, zniszczone. Nie? Więc no, to, to są naprawdę bardzo, bardzo mm, ciekawe kwestie, no ale ten konflikt, on też mógłby być problematyczny. W tym filmie, bo bardzo często przecież twórcom zdarza się także i w takich tematach operować pewnego rodzaju skrótami i uproszczeniami, a jednak nie. Lieberman powiedział, że nie, że idziemy i zrobimy z tego coś, coś innego, coś ciekawego, więc tak ten konflikt klasowy jest tu widoczny. Dlatego A ja się cieszę, Tak, oj, <śmiech> że ja, mogę pogadać o tym. Tak, <śmiech> jak najbardziej. Ja, ja jak najbardziej się z tym zgadzam, ale nie wiem, czy powiedziałabym, że nasza rodzin, rodzinka właśnie jest pozbawiona sprawczości. Jasne, oni działają tutaj na takiej właśnie płaszczyźnie gatunkowej jakiejś zajawki. No właśnie, tych, tych jakiś, tam w ogóle pojawia się wątek kazirodztwa, co nie? Więc uh -huh. takie ewidentne tropy kojarzone z typowo takimi horrorami rozgrywającymi się w takiej przestrzeni. Ale właśnie nawet ze względu na te scenę rozwalenia radia, w ogóle głośne radio w slasherach obozowych, to jest taki bardzo ciekawy i często powtarzający się trop, bardzo taki wymowny, no bo cóż może być bardziej wymownego niż głośny przedmiot przeszywający spokojny las, co nie? No ale tutaj właśnie w kontekście tego, że, że, że zostaje zastrzelone przez, przez właśnie patriarchę tego, tego miejskiego rodu, miejscowego sorry, rodu, no niejako jest dla mnie takim... Przykładem na to, że Liberman jednak oddaje sprawiedliwość czy, czy perspektywę w ich ręce, mimo że nie widać ich tutaj na tyle często jak być może powinno, to jednak miałam taką świadomość, że to oni są na miejscu, mimo, że właśnie są te takie typowo gatunkowe tropy, jak właśnie jakieś rodztwo, czy w ogóle jakieś tam mhm. wiesz, cielesne przeobrażenia, to jednak oni byli oni byli u siebie, co, nie? co też jest ciekawe w kontekście tego, że często właśnie o mordercach mówimy w kontekście slasherów obozowych, że są u siebie. To tutaj również właśnie ta rodzina jest rzeczywiście tymi lokalsami, a przyjezdni, mimo że teoretycznie nie są sportretowani jednoznacznie negatywnie, to jednak... Panoszą się po okolicy, jednak są tymi, które. To jest dobre słowo. Tak, mm -hmm. tak, się. tak, jednak są tymi, którzy narzucają niejako tę swoją perspektywę, co nie. I fajnie, że opowiedziałaś właśnie o tym kupowaniu parceli, bo to jest rzeczywiście coś, co Liberman podkreśla bardzo, bardzo wyraźnie, wiesz, tak, taką myśl, gdzie tak naprawdę kończy się własność. Ogólnodostępna, a zaczyna prywatna. I czy my mhm. w ogóle powinniśmy mieć prawo zagarniać część ogólnodostępnej przestrzeni dla siebie? I to, że bohaterowie są bardzo nonszalanccy w tym kontekście, no jest upiorne, powiem ci, naprawdę jest upiorne, bo wiesz, teoretycznie są to osoby, które dają się lubić, no bo... Tak, Mają, tak, tak, tak, to jest bo, najgorsze. Tak. I wiesz, i, i dają się lubić, a tutaj dostajesz jakieś wtręty typu, nie wiem, mam dokument, więc, więc po prostu mogę sobie robić w tym miejscu, co chcę. I kurczę, tutaj pojawił mi się, pojawiły mi się w głowie takie rozważania, że jak bardzo to jest rzeczywistość, która dotyczy nas na co dzień. No, wiesz, no, przeglądając jakiekolwiek media, często natykamy się właśnie na wzmianki o tym, że kolejny deweloper wycina jakieś mhm. lasy pod kolejne osiedla, czy, czy co jeszcze bardziej upiorne, wycina się części parków narodowych pod jakieś pensjonaty. To ma miejsce zarówno nad morzem, jak i w górach, co jest straszne, prawda? Tak. Więc, więc tutaj Liberman, no swoim takim artystycznym zacięciem ewidentnie wygrał, bo bierze te slasherowe formuły po to, aby no, wetknąć je nam, mówiąc brzydko, w twarz. Mamy, e, mamy killera, mamy bohaterów, ale to nie jest tylko pretekstowe. To jest coś, co... <głos> bardzo mocno dotyka problemów, które no, są nam bliskie, co jest ciekawe w kontekście slasherów, prawda? No, często mówimy, że slashery są niejako właśnie umowne, typowo gatunkowe, typowo takie oderwane od rzeczywistości. Oderwane, tak. tak. Natomiast tutaj, tutaj mamy coś zupełnie innego i wydaje mi się, że Libermanowi też się udało po prostu zajrzeć po taką gatunkową powłokę i całą tą taką popcornowość slasherów, po to, żeby właśnie opowiedzieć o czymś konkretnym. Co jest zdumiewające, biorąc pod uwagę to, że rozmawiamy o twórcy, który uważa, że slashery to jest tylko zabijanie. Więc nie wiem, na ile mhm. te jego wypowiedzi były szczere, a na ile to była jakaś kurtuazja. No ale to niejako wzbudza jakiś taki, jakieś takie zdziwienie. Nie? Że, że, że gościu, który ma takie wyobrażenie o tym gatunku, jednocześnie realizuje tak świetnie gatunkowy film, prawda? Więc no to jest, to jest coś fajnego. Jeżeli chodzi o cywilizację, czy takie aspekty cywilizacyjne, to ja jeszcze się chciałam na moment zatrzymać na takim niepozornym wątku, który tutaj też jest trochę taki trochę tak traktowany jako taki komik relief, jak, jak właśnie ujęłaś w kontekście naszego strażnika, a jednak wydaje mi się, no, jedno z takich najsilniejszych metafor wizualnych tego filmu, chodzi konkretnie o kosmetyczkę naszej bohaterki Megan, co jest absolutnie fenomenalnie rozegrane w kontekście różnych właśnie bohaterek, no bo właśnie, Megan jest wprowadzona jako ta taka... Um... Mówiąc w dużym cudzysłowiu... Wyzwolona. G tak, i głupiutka w grupie, no bo jej tak naprawdę zależy na ładnym wyglądzie, na chłopakach. W końcu nigdy nie wiadomo, kogo spotkać na swojej drodze. Ja to oczywiście <laughs> mówię bardzo umownie, ale no, to jest realizacja Aha. pewnego stereotypu, prawda? Ale oczywiście Megan wymyka się tym określeniem, bo też jest dziewczyną, którą można właśnie lubić. Nie? Jest właśnie wesoła, aktywna, cieszy się tym pobytem mimo wszystko. Wszystko. No ale właśnie ta kosmetyczka w jej kontekście jest niejako symbolem tej takiej kobiecej próżności, prawda? No, no i jakby akcja wokół tego przedmiotu się zagęszcza w momencie, gdy kosmetyczka ginie, prawda? Więc Megan no, zatrzepotała swoimi pięknymi rzęsami, prosząc swojego partnera o poszukanie jej, i to jest niejako punkt wyjścia do. Zagęszczania akcji w takim kontekście bardziej e, przemocowym, prawda? No bo bohater idzie, idzie w las, szuka, no i natyka się właśnie, czy, czy po prostu spotyka y, jedną z dziewcząt, właśnie z tej lokalnej rodziny, dla której y, ta kosmetyczka mam wrażenie, czy te kosmetyki ogólnie y, jest, są niejako potwierdzeniem kobiecości, jak, jakimś sposobem na rozbudzenie kobiecości. I miałam takie wrażenie, że w momencie, kiedy ona dostaje właśnie te kosmetyki w swoje ręce, trochę przejmuje takie męskie spojrzenie. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na tą scenę, gdy ten bohater... Czekaj, otworzę sobie e, filmę, bo ja oczywiście, kochani, nie mam pamięci do, e, do imion, a nie chcę, nie chcę pomylić. Tak, Jonathan. Jonathan. E, tak, I, i, i nie masz wrażenia, że właśnie ta dziewczyna, gdy jest tak właśnie, no nie ale pomalowana, nie? I, i, gdy niejako rozbudziła tą swoją kobiecość, ona patrzy na Jonathana jak właśnie ktoś, kto dominuje w tej relacji. Co wydało mi się szalenie ciekawe w kontekście no, całej historii, bo niejako tutaj e, mamy też do czynienia z dziewczyną, która niejako e, zwabia bohatera w ręce mordercy, więc tutaj na takiej linii płciowej wydaje mi się, że ta scena świetnie działa. Jest ona rzeczywiście ograna znakomicie, chociaż ja cały ten wątek mm, makijażu, nie odczytałam go może w taki sposób w mm, jaki ty to proponujesz, chociaż jest to naprawdę bardzo takie no, od, o, odżywcze i ciekawe spojrzenie na, na te kwestie. Ja cały ten wątek związany z malowaniem się mm, odczytywałam bardziej w kategoriach przewidzianych, dziewania pewnego rodzaju maski, bo zarówno jeśli chodzi o merket, jak i w kontekście koni, to ten nakładany makijaż jest do pewnego stopnia tworzeniem pewnej pozy, albo uwidocznieniem jakichś takich naszych elementów, które być może są niewidoczne wcześniej. To, że ma to oczywiście do czynienia, mamy tutaj oczywiście do czynienia z prezentowaniem kobiecości i z jakimś takim czynnikiem rozbudzającym tę kobiecość w przypadku Merykat, i rozbudzającą dzikość i taką pierwotną siłę w I przypadku Konga. I takie podglądactwo koni. trochę w przypadku merykat też wchodzi, nie? Tak, tak, bo ona przecież ich tam wcześniej podczas tych igraszek w jeziorze obserwuje, więc to jest też jakby takie porozumienie znowu na tej linii konfliktu pomiędzy tym, co pierwotne, tym, co dzikie, a tym, cywilizowanymi zachowaniami Mary Kett, która dorasta i zapewne nie zna żadnego świata poza tym, który ma u siebie, no to do pewnego stopnia małpuje pewnego rodzaju zachowania tak po to, żeby też poczuć się być może atrakcyjną i żeby do pewnego stopnia wniknąć i spróbować tego, jak to wygląda no, w innych realiach. I wydaje mi się, że w ogóle sparowanie tych dwóch bohaterów zestawienie Mary Cat i koni z sobą, to, to one jakby tak się wymieniały tymi perspektywami, bo z kolei w przypadku koni, już tej osoby wywodzącej się z tego, z tej cywilizacji, już takiej obeznanej z m, tymi wszystkimi zasadami, to ona z kolei jest wtłoczona właśnie w takie miejskie ograniczenia i, i to, że przeżywa jest spowodowane tym, że budzi w sobie właśnie tę pierwotną dzikość, więc coś, czego Mary chcia, chciała się pozbyć bawić, koni musi przejąć i ten cały ten wątek właśnie wymieniania się makijażem i tym, że, że te dziewczyny w finałowej scenie patrzą na siebie tak bardzo wymownie, sparowanie ich w ogóle z sobą, mhm. zestawienie, wydaje mi się naprawdę bardzo takim no, ciekawym, ciekawym symbolem, chociaż odnośnie odwrócenia ról płciowych, to powiem ci, że ja też byłam po prostu zachwycona czymś, co Liberman zrobił w tym filmie, bo on prezentuje bohaterki kobiece jako te jednostki jednak mimo wszystko silniejsze. To chłopakom w tej, w tej grupie bardzo często zdarzają się jakieś takie chwile niepokoju, jakieś takie momenty załamania, jakieś takie poczucie bezsilności w przeróżnych sytuacjach, pomimo tego, iż oni tam na początku przecież zgrywają twardzieli i sobie robią jakieś jaja strasząc dziewczyny, no to w momencie jakichś takich kryzysowych sytuacji, no to jednak na przykład koni jest tą która z, z walki wychodzi w tej pozycji takiej dumnej dziewczyny, podczas gdy jej chłopak wije się z płaczem u jej stóp. To jest taki bardzo, <laughs> bardzo wymowny obraz, ale naprawdę ostatni kadr tego filmu tak wygląda, że, tak. że nasza final girl stoi po prostu wyprostowana, dumna z zakrwawioną ręką, a u jej nóg po prostu tam się czołga jakiś ranny i zapłakany facet. Dobra, no to tu jeszcze stawiam kropkę. Bardzo wyrazisty obraz. Bo finał to w ogóle zasługuje na, ostem, na osobną godzinę, żeby go omówić, więc tak ci brutalnie przerwę, bo rzeczywiście tu jest sporo wątków, które, do których jeszcze bym chciała podprowadzić różnymi różnymi rzeczami. Mhm. Bo to, co też w kontekście koni wydało mi się szcz szczególnie intrygujące, to to, że ona słyszy. Ona słyszy i ona jest uważna. Powiedziałaś, że w tym filmie ważne jest patrzenie, że ważna, ważna jest sfera wizualna. I totalnie tak jest. Ja od siebie jeszcze dodam właśnie słuchanie tego, co się wokół nas dzieje. No bo tak naprawdę koni od początku jest osobą, Uważną jest osobą taką, wiesz, wyczuloną na, na różne bodźce i tak naprawdę długo musi znosić takie, wiesz, typowe chłopackie gadanie, że, że, że tak naprawdę nic, ci się, nic się nie dzieje, przesadzasz i tak dalej, i tak dalej. To na pewno coś typowego, jakiś typowy odgłos lasu. No ale koni od początku wie, że, yy, że coś, jest, coś jest nie tak, coś się dzieje, szczególnie zwraca uwagę właśnie na ten gwizd, totalnie, totalnie upiorne, że, że, że takie jakieś zezwierzęcone kwestie są dla niej bardzo, bardzo tutaj mocno zauważalne, co jest o tyle ciekawe, że y Koni wydawała mi się w ogóle osobą taką trochę oderwaną od, od właśnie swojego ciała. I to widać mocno właśnie w skonfrontowaniu jej z Megan, która jest taka bardzo kobieca, bardzo pewna siebie, bardzo mocno podkreśla e, seksualność. W ogóle w tej scenie, w kamperze można odnieść wrażenie, że... E, jak to brzmi w ogóle, że chłopak koni trochę patrzy na nią tak ironicznie, że no Megan jest taka seksowna, taka kobieca, a, a koni to taka w sumie typowa piechurka ubrana w jakieś takie e, mhm. ciuchy do kempingu, prawda? Tutaj też będzie ważny kontekst właśnie kusych spodenek Megan, także dlatego chciałam właśnie finał zostawić na koniec, e, bo e, no właśnie, koni, koni jest taką bohaterką, która, która widzi, która słyszy i która, za którą podążamy, nie? Że, że, że za jej uważnym spo, spojrzeniem, dlatego jej przemiana jest no chyba najbardziej spektakularna. I właśnie w tą przemianę też jest zaangażowana ta kosmetyczka, właśnie, o której, o której pięknie opowiedziałyśmy już. I, I to jest fenomenalne, że właśnie początek jest foreshadowingiem tego, co dostajemy w finale. To znaczy koni wręcz no, parafrazuje słowa Megan odnośnie tego, że no makijaż jest potrzebny, bo nigdy nie wiadomo kogo się spotka, czy w ogóle ma na sobie jej spodenki. Wygląda jakoś zupełnie inaczej, właśnie podkreślając ten swój taki seksualny potencjał. I tutaj nie wiem, można, można dopatrywać się jakichś jakiś takich niedociągnięć Libermana na zasadzie, no nie wiem, właśnie seksualność kobiety jest, jest tym, co jest jej siłą. I tylko, że wydaje mi się, że on nie idzie w kierunku uprzedmiotawiania bohaterki, co raczej podkreślenia jakiejś takiej pierwotnej właśnie siły tak jest. drzemiącej w jej ciele, w jej potencjale. Więc to trochę jest tak, jakby ta koni na początku była długo przytłoczona pewnymi jakimiś konwenansami, jakimiś wyobrażeniami, mhm. czy wyobrażeniami, które nawet narzuca sam sama sobie, prawda? No bo jednak jest rzeczywiście taką dziewczyną trochę wycofaną z tej grupy, ale która z biegiem akcji jest tą, która wysuwa się właśnie na prowadzenie dzięki swojej spostrzegawczości, nie? I, i to pięknie, pięknie, pięknie widać w finale, gdzie dochodzi właśnie do tego starcia właśnie z Naszymi uwaga, spoiler, bliźniaczymi y, mordercami, bliźniakami mordercami. I ciekawa jestem, czy też miałeś takie, y, takie wrażenie, bo y, w momencie, gdy jeden, właśnie z zabójców, pada na, y, na koni. Ja miałam tutaj takie wrażenie me metafory gwałtu i od razu tak, mi się tutaj tak, obudziły tak. skojarzenia Oczywiście. właśnie. Jeden mózg, słuchaj, jeden mózg, kochana. I, i tutaj miałam tak. takie, takie, takie, wiesz, od razu skojarzenie z kinem Rape and Revenge, wiesz, tutaj mhm. koni jest teraz tą sexy laską nie? I, I po prostu musi niejako zostać ukarana za, za tą swoją bezpośredniość, za tą swoją cielesność i można odnieść wrażenie, że właśnie to, że że ten morderca na nią upada w takim właśnie, e, w, w taki sposób kojarzący się ewidentnie z gwałtem, jest dla niej katalizatorem trochę tego, aby obudzić sobie no, tę pierwotną siłę. No inaczej tego się nie da nazwać, bo koni w finale jest taką rasową amazonką niemalże. Mm -hmm. W ogóle, kurczę, jak to, jak to wszystko opowiadać, żeby to miało ręce i nogi? Dobrze, po kolei. Dużo się Przede dzieje. Wszystkim, dużo się dzieje i po prostu mój mózg już tutaj paruje. No dobrze, koni. Przede wszystkim ja od samego początku, gdy tylko film się rozpoczął i zobaczyłam tę naszą ekipę po raz pierwszy, to ja od samego początku widziałam, kto będzie final girl w tym w tym filmie. Mm -hmm. Ta zapięta koszula, wiesz, upięte włosy, tak ty, jest. te spodnie, no to to były takie dość wyraźne poszlaki i ja nawet się troszeczkę pogniewałam y, sama na siebie na początku i na reżysera trochę, bo stwierdziłam, że no tutaj kurczę, no, no ej, no nie idźmy w takie tropy, naprawdę, gościu nic innego nie byłeś w stanie wymyślić, serio. Y, to, to, to, to, to, to, spodziewałam się, że tutaj nie będzie absolutnie żadnego pierwiastka zaskoczenia. Y, ho, Chociaż miałam nadzieję, bo już mnie uprzedziłaś wcześniej, że będą niektóre rzeczy tutaj ciekawie rozpisane. Koni od samego początku jest opisywana jako ta zaradna, ta pragmatyczna, ta rozsądna i to, że ona niektóre rzeczy dostrzega wyraźniej, no to też bierze się z tego, że jest praktycznie przez cały czas czujna. Ona jako jedna z nielicznych postaci w tym filmie ma świadomość tego, że jest na zupełnie nieznane sobie terenie, więc trzeba zachować uważność. Chociaż pomimo tego swojego obycia survivalowego w momencie, gdy chłopacy zaczynają żartować i tam straszyć dziewczyny przy tym ognisku, no to ona wydaje się sparaliżowana, co też dla mnie było naprawdę rzeczą równie zaskakującą jak dla samej bohaterki, bo ona potem przecież wielokrotnie w toku fabuły mówi o tym, że no coś się stało, jak to jest możliwe, dlaczego? To Megan była tą aktywną, to ona wzięła nóż i była gotowa tak, walczyć o swoje życie. piękne to jest. Tak. A Koni wydaje mi się, że znosi te sytuacje źle i, i to, to, to, to, to, to jej sparaliżowanie jest właśnie takim elementem, który sobie wyrzuca. Chociaż ja. Mam wrażenie, że dostrzegam nieco więcej niż bohaterka. Myślę, że ona po prostu instynktownie wiedziała, że to nie jest realne ryzyko. Mm. Że y, miała też jakiś taki, powiedzmy, bufor bezpieczeństwa w postaci tego, że nie była przy tym ognisku sama. Y, był, były tam jeszcze Megan i, i, i, i inny bohater, więc nie była sama, pozostawiona sama sobie. Y, więc... Y, to, to, to jest jednak takie bardzo instynktowne odczucie, a w przypadku tej bohaterki ten instynkt i ta pierwotna siła są faktycznie bardzo ważnymi elementami. Gdy zagrożenie jest realne, to podejmuje działanie, nie? ucieka tak albo walczy, ale działa w jakiś sposób, jednak coś, coś, próbuje, coś próbuje robić. Ta jej zewnętrzna transformacja jest w ogóle rzeczą naprawdę niesamowitą, bo z jednej strony można by zarzucać Libermanowi, że on on po prostu odziera bohaterkę z tych warstw, pokazuje więcej jej ciała tylko po to, żeby no, stworzyć seksualny typ heroiny. Natomiast ja czytam to w zupełnie inny sposób, jako takie... Prawdziwe, głębokie przebudzenie kobiecości. Zgadza I, się. To, I to taka natura, dzikości. prawda? Tak, i to w takim ujęciu właśnie bardzo dzikim, które y, też jest reprezentowane przez te opadające warstwy jej ubrań, no bo nic nas nie krępuje już, nie? Jesteśmy wolni i możemy działać na własnych zasadach, co, co okazuje się też, no, myślę, że dość istotnym aspektem w momencie, kiedy podczas tej finałowej ucieczki, czy tam walki, koni na przykład spina się na drzewo, nie widać, że po prostu no, jej fizyczność jest, jest rozbudzona już praktycznie do, do, do maksimum. A a propos tej seksualności, kurczę, powiem Ci, że ja też te dwie sceny, a kiedy bliźniacy, mordercy atakują koni, to ja bardzo odczytywałam w kontekście seksualnym. Tak, ta, ta, ta pierwsza przew... ta pierwsza sezon nam zrył głowę, sorry. Z... Zrył nam <głos> beret po prostu straszliwie, ale zobacz, z jednej strony tutaj tych wątków seksualnych jest też trochę... Jednak więcej niż można się było spodziewać, bo nie wspomniałyśmy o tym, ale na przykład pierwsze ujęcie w tym filmie, pierwsze zabójstwo, wygląda tak, że jeden z bliźniaków tak. maczetą w krocze uderza swojego, swoją ofiarę. więc no to Faliczność a smacz. Tak, tak. To też już jest pewnego rodzaju właśnie sko skojarzenie z seksualnością. To, że koni jak się przebudza, no to jest, jest jednak atrakcyjną kobietą. Ja ci się przyznam, że w tych ostatnich minutach filmu, no to naprawdę serce zabiło mocniej. W oczu, tak. Wpatrywałam się po prostu jak, jak urzeczona. I to y w ogóle, ten, o, te, to, to, to, to, ta ostateczna rozwałka, ta ostateczna walka Final Girl to też ma bardzo mocno seksualny wydźwięk, bo ona tego swojego, t, t, t, tego drugiego bliźniaka po prostu okrakiem na nim siada. Nie? To, tak. to też jest w ogóle Rany. ten. ten gwałt oralny zakończony zgonem. Nie? Ona mu wbija pięść w, yes, w gardło i go po prostu, po prostu dusi. Więc jednak... Ale jest tutaj wyrazisty symbol jakiejś takiej walki płci i takiej też zuchwałej zamiany tych, tych ról płciowych w tym, w tym filmie, co właśnie te, też nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że kiedy w obszarze dyskusji o gatunku mówi się o tym, że kobiety są bardzo często redukowane do pewnego rodzaju stereotypów, że nikt po prostu nie wyciągnął takiej sceny i nie spojrzał na nią to jest masakra, bardziej kranie. analitycznie. To, to tak. jest po prostu naprawdę ogromne niedopatrzenie, nie? że, że, że coś, co tak bardzo wyrasta poza ten, ten schemat yy, mężczyzny, który na przykład jest utożsamiany tylko z no, seksualnym, yy, z, z kimś, kto atakuje kobietę seksualnie, no to tutaj dostajemy praktycznie kobietę gwałcącą mężczyznę, nie? No, Walcząc o życie. Tak, tym bardziej, że przecież tam pojawia się też scena e, takiego, mówiąc brzydko, klepania koni maczetą po e, pupie. Tak, tak, to, tak. To, to brzmi totalnie absurdalnie, gdy mówię to głośno, ale wierzcie mi, w kontekście tego, o czym już opowiedziałyśmy, ta scena no, zyskuje na znaczeniu, bo rzeczywiście taki potencjał erotyczny, czy, czy w ogóle czytanie tych scen w takim seksualnym kluczu no, no jest ewidentne i ewidentne, więc tu nie ma jakby przypadkowości też. A, a jednocześnie właśnie jest to, o czym, o czym już mówimy. Nie ma, nie ma w tym takiego poczucia uprzedmiotawiania. Być może wynika to z tego, że Lieberman jest ojcem córek. Zresztą on też w jednym takim krótkim, fanowskim wywiadzie fajnie opowiedział o tym, że on nie chciał realizować slashera pewnie w ogóle, no ale z przypadku mu wyszedł. A jeśli już, to żeby to nie był film polegający na tym, że nie na galaska biega i jest zabijana właśnie, ponieważ ma dwie córki. Także ewidentnie ta, ta, ten fakt, wpłynął na jego perspektywę i widać, i widać to bardzo mocno. Bo tutaj właśnie mówimy dużo o tym, że bohaterka w finale no, takie bardzo dosłowne i metaforyczne przeobrażenie zalicza, bo z jednej strony właśnie jest umalowana, ubrana zupełnie inaczej niż przez większą część filmu, zachowuje się też zupełnie inaczej. Ja powiem Ci, że w ogóle w tym finale miałam wrażenie, że koni jest trochę takim pewnego rodzaju transie. Tutaj oczywiście można mówić... Wygląda jak opentana. Tak open jest, tak, tak. tak jest. Tutaj można mówić o tym, że nie wiem, że to jest trauma po śmierci przyjaciół, ale to jest zagrane tak tak przedziwnie, tak, tak mistycznie właśnie, że trochę można odnieść wrażenie, że właśnie ta siła e, natury i siła jej jako kobiety właśnie zawładnęła nią jako bohaterką, dlatego jest totalnie jakby oderwana od od swojego ciała, ale w takim pozytywnym znaczeniu i oderwana właśnie od rzeczywistości, e, która ją otacza. Dlatego, no też jest e, przepiękne to, jak ona na Lorena trochę patrzy z takim pobłażaniem, wiesz, w stylu typie, miałeś mnie uratować, a to ja ratuję ciebie, co nie? Więc o co mhm. chodzi? No przepiękne odwrócenie w ogóle jakichś tam gatunkowych skojarzeń. No i ja to też odbieram jako takie przepiękne właśnie podkreślenie kobiecej siły. Nie wiem jak ty, ale ja po tym finale, mimo że jest absolutnie depresyjny, jest, nie ma w nim jakiegoś takiego poczucia euforii czy katarzis, to jednak ja poczułam jakieś takie wewnętrzne pokrzepienie, takie wiesz, w stylu e, girl power, nie? Że, że, że, że, że, mhm. że rozbudzona kobiecość to jest... E, siła nie do ujarzmienia. Prawda? I, I to bardzo dobrze w tym finale widać. I właśnie to, o czym mówisz, ja jestem w szoku, że szczególnie w ostatnich latach, gdzie mm, mamy do czynienia z reinterpretacją wielu tropów, czy w ogóle z odczytywaniem gatunków na nowo, właśnie z kobiecej perspektywy, że tuż przed świtem w ogóle nie wypłynęło. I wiesz, i krytycy katują do usranej śmierci za przeproszeniem tą Lori Strode, że Lori Strode, Lori Strode, Lori z -lor, roli za przeproszeniem, wybaczcie, ale się irytuje mocno, że też ona jest tu final girl i w ogóle, i w ogóle, i nikt poza nią. Kaman, mamy koni, serio, to powiem ci, że w moim prywatnym rankingu to jest top of the top, jeżeli chodzi o właśnie ostatnie, e, finałowe dziewczyny, prawda? E, właśnie ze względu na to, jak ona nawet się bawi tym, tym stereotypem właśnie tej e, Final Girl spod znaku Lori z pierwszej części Halloween, kiedy ona wiesz, nosi te masywne kardigany, czy w ogóle jest tak bardzo pensjonarsko ubrana. E, no i kodnie jest trochę takim przeobrażeniem tego, tego tropu. Też właśnie, tak jak słusznie zauważyłaś, e, jest pozapinana na ostatni guzik przez większą część filmu, a potem yy, tę swoją kobiecość odwraca. Ale właśnie to, co jest istotne, to fakt, że koni nie zyskuje siły wraz właśnie z tym finałowym przeobrażeniem. O właśnie. Cały czas, o właśnie. Cały czas mówimy o tym, że ona od początku jest uważna, jest spostrzegawcza, widzi więcej niż inni bohaterowie. Więc to jest epicka uważność ze strony Libermana. On nie nadaje bohaterce siły poprzez właśnie podkreślenie jej seksualności, tylko mm -hmm. pozwala tej sile wybrzmieć ze zdwojoną siłą. Bohaterki już nic nie krępuje. Już może być po prostu w pełni sobą. Już nie krępują jej te e, dziwne, ironiczne spojrzenia Warrena e, na nią, bo, bo Megan jest e, bardziej sexy, nie? Że, że, że e, nie chodzi o seksapil, co o cielesność, o seksualność, o płciowość, która jest naszą, e, naszą siłą i w momencie, gdy nie jest e, krępowana czymkolwiek, no jest właśnie taką siłą, nie do ujarzmienia. Ona też jest bardzo empatyczna, bo w momencie kiedy dostajemy tę scenę, gdy na drodze kampera pojawia się ten pijany, myśliwy, który dopiero co uszedł z rąk yy, zabójcy, no to cała reszta ekipy zgodnie stwierdza, że a Ola u niech sobie tutaj siedzi, <grym> tak. mamy to w nosie. No a to koni jest właśnie tą bohaterką, która, yy, która się troszczy, która się martwi, która próbuje ich przekonać, że hej, no nie możemy go przecież tak zostawić, coś mu się stanie, no zróbmy coś. Więc ona od samego początku przez Libermana jest prezento, prezentowana jako taka postać no, silna, wyrazista, ale też tak bardzo, bardzo ludzka. I dlaczego jeszcze ta finałowa scena powinna być omawiana, to wydaje mi się, że jest w niej z jednej strony coś tak bardzo zaskakującego, bo ja się absolutnie takiego finału nie spodziewałam. Oj, no. Myślałam, że to będzie wyglądało, wiesz, tak jak w większości slasherów, że sobie dziewczyna przez jakiś czas pobiega po lesie, na przykład nie wiem, zabójca zgubi tam tę maczetę, czy, czy jakąś tam broń, którą operuje, no ona ją podniesie i w jakimś takim zaskakującym, ostatecznym akcie po prostu obrony samej siebie weźmie zamach i go rozwali. Ta scena finałowa, to finałowe zabójstwo jest z jednej strony fantastyczne, bo ona jakby dostaje Drugą szansę, bo w momencie, kiedy tak pierwszy jest. bliźniak jest zabity przez strażnika leśnego, no to można to odczytywać tak bardzo na zasadzie, że e, typowy film, tu przyjechał facet, uratował dziewczynę, ale koni jednak dostaje e, szansę, Samodzielnego odkupienia i takiej samodzielnej walki o, o, o samą siebie i to mi się też wydało bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, że, że ona jednak potrafi nie? i że, że ma możliwość i wznosi się ponad ten swój strach, bo przy tym drugim ataku ona nie ucieka. Ona tak jest. pomimo tej przewagi fizycznej, którą bliźniak ewidentnie ma, no to jednak próbuje się tam, szarpie, krzyczy, gryzie. U, u, używa po prostu wszystkich tych środków, tych atrybutów, które w tej chwili ma, próbując no, uwolnić się, ocalić swoje życie. I to, to finałowe uderzenie po prostu pięścią w gardło yy, w twarz jest czymś <śmiech> niesamowicie szalonym. To jest po prostu taka sekwencja, która prezentuje naprawdę figurę dzikiej ocalałej. No właśnie. Od jakiejś takiej biernej ofiary, która do yy, no początkowo tak obserwując koni, no być może nam się wydaje, że o tutaj ona coś tam potrafi, ale na pewno, na pewno ponad ten, Pewien poziom swoich umiejętności, swoich warunków nie wyjdzie, a tutaj dostajemy po prostu dziewczynę, która w finale jest w stanie gołymi rękami zabić człowieka, więc to jest wow. naprawdę niesamowite. A my <śmiech> się cieszymy! Niesam Niesamowita <laughs> przemiana nie? od, tej, od, tej, y, od tego mieszczucha. Y, czuję ten zew natury i po prostu y, no, w kontekście tego, co spotyka Final Girl w tych wszystkich filmach jest to też y, niesamowita te przebudzenie jakiegoś genetycznego zwierzęcego pierwiastka przetrwania, ale to też wszystko bierze się z, jakiejś, z jakiegoś traumatycznego odradzania się tych bohaterek, bo mieliśmy przecież w teksańskiej masakrze piłą mechaniczną dziewczynę, która na pace pikapa upa historycznie się śmieje, ni to płacze, nie jest w szoku, więc tutaj też ta buzująca w konie adrenalina i to, że ona z jednej strony, tak jak podkreśliłaś, jest być może trochę opętana, trochę mhm. zdziczała, ale jednak w tej, przy tym ostatecznym kadrze ja widzę w jej oczach, nie widzę obłędu, widzę pełną świadomość I tego, jest... co zrobiła i jakieś takie, nie wiem, poczucie swojego wzrostu, że ona... Po raz pierwszy czuje się w pełni sprawcza i czuje się panią swojego losu tak naprawdę w stu procentach. Fenomenalna jest ta scena, naprawdę. Ramy. Jeszcze <laughs> zestawiając z Warrenem, który po prostu jest tak ewidentnym symbolem upadającej męskości i pewnego rodzaju niezrozumienia czegoś, co ona czuła, co chłonęła z atmosfery tego, jak się przystosowała do tej całej dzikiej, do tych całych dzikich okoliczności, no to no, no mega symbol, po prostu nic tylko sobie zrobić stop klatkę i powiesić nad, nad łóżkiem i patrzeć na tę potężną koni, która no, wzrasta na naszych oczach, bo ja naprawdę od początku seansu miałam dziwne wrażenie, że to będzie bohaterka, jakich wiele, że już 50 takich postaci widziałam, a jednak nie. Jednak Koni mnie zaskoczyła i naprawdę, jeśli kiedyś będziemy, mam nadzieję, że pod koniec tego sezonu hmm, spróbujemy ustalić, która z tych hmm, ostatnich ocalałych jest hmm, no, tą najlepszą, najbardziej wyrazistą, no to Koni na pewno w pierwszej trójce się znajdzie, i jeśli nie na miejscu pierwszym, bo no, jest naprawdę niesamowita, zachwycona jestem tą postacią, chciałabym być taka silna jak ona. O, no nie, <gry> tak, Koni to jest definitywnie the final girl, bo słuchajcie, to jest najlepsze określenie jej charakteru. W ogóle słuchając Ciebie, ja tutaj się cały czas kręciłam na, na e, siedzeniu, bo po prostu się wyrywałam, wyrywałam do komentarza. E, totalnie wzruszona, bo okazuje się, że my oglądając filmy osobno w 99,9% czytamy je tak samo, bo dokładnie poruszyłaś tę kwestię, którą chciałam zostawić sobie na koniec, więc e, to już będzie takie pewnego rodzaju spuentowanie. E, użyłaś takich pięknych określeń jak historyczność, dzikość. I właśnie mhm. na finał naszej rozmowy chciałam cię o to zapytać, czy, czy nie masz takiego wrażenia, że, że to, że koni walczy całą sobą i walczy tak bardzo fizycznie, rzuca się, gryzie i w ogóle robi wszystko, co może, nie jest trochę taką formą celebracji, takiej kobiecej emocjonalności. Na zasadzie, wiesz, my często jesteśmy właśnie traktowane jako histeryczki, jako osoby, które reagują nieadekwatnie do sytuacji, że my powinnyśmy być te spokojne, te ułożone, powinnyśmy się wypowiadać grzecznie, powinnyśmy się zachowywać grzecznie. Nawet jak deszcz pada, powinnyśmy się, jak deszcz na nas pada, to powinnyśmy się cieszyć. I w ogóle, wiesz, kobiety powinny być takie, wiesz mocno w sobie ograniczone, prawda? A tutaj mamy bohaterkę, która właśnie, tak jak mówisz, jest jakiś taki pro, promil historyczności w, te, w tej jej walce o własne życie, dzikości, takiej pierwotnej natury. I to wydaje mi się nie jest często spotykane, wiesz, w ostatnich starciach właśnie Final Girl z Boogeymanem. Wiesz, no znowu tutaj przywołam tą nieszczęsną Lori, no ale wiesz, walka Lori z Michaelem mimo wszystko jest taka schludna, nie? że to jest taka miejska mhm. walka, a tutaj mamy taką nieokiełznaną kobiecość i dlatego powiedziałam, że ten finał jest dla mnie taki krzepiący w pewnym sensie, bo tak jak mówisz, to taka forma opętania z, z koni niejako schodzi i zostaje taka czysta energia i ja to odbierałam jako coś tak właśnie celebrującego naszą siłę jako kobiet, że byłam bardzo ciekawa, jak ty to widzisz, czy, czy ja sobie tutaj coś nadinterpretuję, czy, czy Liberman rzeczywiście Taką kreacją koni mówi nam kobietom, słuchajcie, poluzujcie gumki w majtach i w ogóle bądźcie sobą i nie dajcie się, nie wiem, stłamsić jakimiś oczekiwaniami społeczeństwa, że wy powinnyście być grzeczne bez względu na sytuację ułożone i w ogóle, gdy, gdy ktoś wam, nie wiem, wbija nóż w plecy, to wy nie macie prawa zareagować adekwatnie do sytuacji, tylko musicie być tymi mądrzejszymi. A G, prawda, mamy walczyć o siebie i to bardzo, bardzo dosłownie z użyciem wszelkich możliwych środków. No i tak już na koniec. Jestem ciekawa, jak ty to widzisz. To jest oczywiście taki film, który prezentuje kobiece przebudzenie, co jest o tyle zaskakujące, że mamy do czynienia z męskim scenariuszem, z no scenariuszem napisanym tak. przez, przez mężczyznę, więc ja się też zastanawiałam, na ile cały ten pierwszy rys scenariusza, który opierał się bardzo mocno o te wszystkie religijne i rytualne elementy, bo wiadomo, że w tym obszarze religijności kobiecość i fizyczność są też bardzo często reprezentacją jakiejś więzi z absolutem. Nie? Mhm. I to, że w finale tej, tej oryginalnej wersji koni miała być konfrontowana z wężami i miała z dostać jedną z żon w tym kulcie, który tam na tej górze funkcjonował, to też wydało mi się bardzo takim zaskakującym elementem, który prowadzi mnie do takiego wniosku, że ona od samego początku była jednak tą postacią nad, tą postacią wyższą, że zawsze patrząc w środowisku na dziewczyny, to te, które są takie odważniejsze, bardziej przebojowe, no to automatycznie rzucają się w oczy, mhm. a te takie szare myszki poukrywane gdzieś za fasadą właśnie szerokich, szerokich spodni, szerokich swetrów pozapinanych na ostatni guzik koszul, kryją w sobie jakąś taką niesamowitą siłę i niesamowitą energię, która też prowadzi je do no, sprawczości i do walczenia o siebie nie? w tych takich najbardziej ekstremalnych ekstremalnych sytuacjach. Cudowne w koni jest to, że ona reaguje jednak adekwatnie do, do tych problemów, które się pojawiają. Ona potrafi je rozwiązywać w taki sposób, no bo wiesz, jesteśmy w lesie, jest dziko, atakuje nas jakaś dzika bestia, jakiś potężny potwór, więc my go nie pokonamy przepraszając nie prosząc o wolność. No o, właśnie! O Kobiety, jakby koni... nie przepraszajcie za to, że żyjecie! Tak, tak jest! Jakby koni po prostu padła na kolana przed tym swoim oprawcą albo zaczęła płakać i wpadła w histerię, tak jak zrobiła to Megan w scenie, kiedy jest konfrontowana z zabójcami, no to oni by czerpali z tego jeszcze taką powiedziałabym większą siłę większą satysfakcję, mhm. widząc, że po prostu dziewczyna no, łapie się wszystkiego, a Koni nie. Koni jednak odważnie z podniesioną głową i z, widząc, że ma do czynienia z jakąś taką przemocą już skrajną, odpowiada na nią też skrajną przemocą i taką dzikością. W ogóle ja myśląc o tych bohaterkach, które ostatnio oglądałam w Slasherach, to ta y, figura takiej dzikiej, ocalałej i takiego y, y, operowania y, przy tworzeniu tych bohaterek na tych rejestrach jakiejś takiej y, emocjonalnej traumy, która wyzwala z mhm. nich te, te, te, te, te, te siłę i te pierwotne instynkty, to jest w ogóle jakiś mega niesamowity dla mnie temat. Chciałabym bardzo jeszcze więcej filmów y, z takimi postaciami pooglądać i jakoś te wszystkie y, y, wątki i wnioski pozbierać. No ale tak, czy, czy tuż przed świtem możemy czytać w kategorii filmu feministycznego? Ojej, jak cholera. Naprawdę. Nie, wiem, Słuchaj, nie wiem piękna na ile wypowiedź Lieberman, na koniec. Nie wiem, na ile Liberman rzeczywiście chciał um, zaprezentować taką bohaterkę, a na ile wyszło mu to zupełnie przypadkiem, a na ile może też um, pewnego rodzaju trendy w odbiorze filmów i w czytaniu takich bohaterek się zmieniają. Um, ba bardzo bym Chciała, żeby, żeby ten film tak pięknie przed chwilą powiedziałaś, że że jest on trochę zapomniany, a powinien być jednak czytany wyraźnie i dokładnie, szczególnie teraz w, tym, w tej dobie no, kina gwałtu i zemsty z Revenge Korali Ferża na przykład. Mhm. Kiedy dostajemy postaci kobiece, które no naprawdę są badasuwami na całego i nie boją się tej swojej kobiecości, nie boją się cielesności. Mamy bohaterki, które w dobie mitu i wszelkich tych właśnie fundamentalnych rozmów o tym, co dzieje się w społeczeństwie i jak przez ostatnie lata następowały wszelkiego rodzaju przekroczenia, to właśnie wydaje mi się, że ten film już tak bardzo aktualny, jak w tej chwili nie będzie i że trzeba jak naprawdę głosić tutaj slaszerowe słowo wszem i wobec, że tuż przed świtem jest naprawdę ważnym filmem, ważnym do oglądania nie tylko w lecie, ale przede wszystkim do oglądania teraz przez współczesne kobiety, które w tej Figurze koni z roku 81 zauważą siebie i będą próbowały może dzięki tej jej sile w ostatecznej rozgrywce też poszukać tej energii, tej niesamowitej kobiecości w sobie. Tego wam życzę. Tak, dokładnie bo, dokładnie, bo współczesne kobiety mogą nie tylko właśnie zobaczyć siebie w koni, ale też zobaczyć to, kim chciałyby być. Dlatego właśnie tak wyraźnie podkreślam, że, że Lieberman w moim odczuciu celebruje tą taką kobiecość nieokiełznaną żadnymi jakimiś społecznymi konwenansami, czy oczekiwaniami, czyli tak jak mówisz, gdy, kobie, gdy, nam się, gdy coś się nam dzieje, nie mamy my przepraszać, tylko mamy walczyć o swoje wszystkimi możliwymi środkami. A jeszcze na koniec powiem jedną rzecz, nie wiem czy zwróciłaś też uwagę na to, to mnie bardzo mocno y, też rozbawiło a propos tego jakie rzeczy pętają kobiety czasami no. to w tym finałowym y, y, wizerunku koni, ona nie nosi stanika <grym> to mi się w ogóle w kosz, słuchajcie. bo ona ma, zaczyna faktycznie w tej koszuli taka wyprostowana spięta strasznie a y, potem ta sama koszula y, jest przewiązana w jej nagiej talii i tak bardzo mocno rozpięta i nie ma na sobie stanika, więc nawet pod tym kątem po prostu Że wyzwala się zupełnie z wszelkich staniki za okna staniki w kosz i znowuż to o czym powiedziałaś to jest dowód na takie wyczucie Libermana Pewnych takich kinowych stereotypów w czasach, kiedy być może one nie były aż tak bardzo odczuwane. No bo właśnie e, mówimy, Badasuwy, twarde laski i tak dalej, i tak mhm. dalej. Ale wiesz, zresztą też często o tym mówimy. Taka figura stała się pewnego rodzaju tropem kinowym, który często jest wykorzystywany tak bardzo powierzchownie. Bo co robią najczęściej twórcy filmowi, gdy są leniwi, gdy nie chce. Może nie tyle twórcy, scenarzyści, gdy są leniwi i nie chce im się pisać złożonych bohaterów. Gdy chcą napisać mm, twardą kobietę, to robią, yy, robią to najczęściej na dwa sposoby. Albo to jest twarda, ale taka męska kobieta, która przejmuje typowo męskie role. Albo aż to wulgarna, jest, nie? Aż wulgarna, akcji, tak. dokładnie. I, I nie masz wrażenia, że to jest kobieta, tylko, że to jest kobieta w męskiej roli. A drugi mhm. y schemat to jest realizowanie, wiesz, takiej cichej, szarej myszki, która nie do końca zdaje sobie sprawę ze swojego potencjału i my, faceci, musimy ją napisać tak, żeby sobie w końcu zdała so sprawę ze swojego potencjału. Natomiast <śmiech> tutaj koni dostajemy jako bohaterkę w pełni realizującą ten trop twardej, silnej kobiety ale też nie wpisującą się w te schematy, w te, te, te stereotypy. Ona cały czas jest bohaterką, która porusza się na rejestrach kobiecości, złożonej kobiecości, różnego rodzaju spojrzenia na kobiecość i to jest dla mnie fascynujące i to jest dla mnie tak analitycznie chyba najciekawsze. Dlatego ja mam szczerą nadzieję, że, że, że ten odcinek, ten podcast trafi do osób, które filmu nie widziały i które po naszej rozmowie zdecydują się go obejrzeć, bo rzeczywiście koni jest bohaterką na nasze czasy, że się tak posłużę takim e, frazesem. No i też bohaterką nawet w obszarze slasherów obozowych, Naj, najciekawszą, bądź jedną z hmm. najciekawszych. Dlatego stwierdziłam, nie ma sensu e, właśnie kolejny raz tworzyć byty o, o filmach, które wszyscy znają czyli tutaj na przykład piątku trzynastego, jak słyszycie mm -hmm. i tak się pojawił mimochodem, e, tylko właśnie skupić się na filmie, który należy odgrzebać, należy ozłocić uwagą. Także no, jestem bardzo, w zasadzie no, myślę, że mogę powiedzieć jesteśmy bardzo ciekawe tego, co wy o tym filmie sądzicie, zarówno mm -hmm. biorąc pod uwagę osoby, które już go znają, jak i osoby, osoby które go dopiero dzięki nam poznają. Także e, dajcie znać. A, to A ja by było, mam jeszcze jedną no. tylko myśl na koniec. Jeszcze Dajesz. ci wpadnę dosłownie na sekundę w słowo. W w pierwszym odcinku, w tym wstępniaku do slasherowego sezonu kobiet eksploatacji padła tam taka myśl, że w przypadku rozmów o slasherach bardzo często Final Girl jest przykrywana jednak tą figurą zabójcy. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, Marta, ale przez te ostatnie nam całe dwie godziny naszej rozmowy my bardzo mało rozmawiałyśmy na temat zabójcy. Praktycznie Praktycznie w tym razem nie analizujemy morderców, tym razem skupiamy się tylko i wyłącznie na jakichś takich głębszych rzeczach, co już samo w sobie pokazuje, jaki ten film jednak jest e, nietypowy w obszarze tego podgatunku i jak właściwie te dyskusje powinny być prowadzone. My nie powinniśmy tylko i wyłącznie skupiać się na takiej, przepraszam użyję bardzo brzydkiego określenia, tany, taniej rozwałce i na jakiejś takiej taniej e, jarmarcznej przemocy, tylko... Właśnie, nawet w przypadku filmów, które mają w y, tym swoim rdzeniu jakieś takie aspekty rozrywkowe, powinniśmy szukać i myślę, że ta nasza dzisiejsza rozmowa jest chyba najlepszym dowodem na to, że no, można nawet o y, slasherach tak często Pomiatanych i pogardzanych przez te akademickie środowiska. Rozmawiać inaczej z różnych punktów widzenia, wyciągając ciekawe wnioski i dokumentując też to, jak bardzo nawet te starsze filmy są aktualne teraz dla współczesnego odbiorcy. Pięknie ci dziękuję za tę rozmowę. Ja również pięknie ci dziękuję i mam nadzieję, że drodzy słuchacze, drogie słuchaczki będziecie szukać razem z nami kolejnych takich y, przepięknych filmów i wydaje mi się, że kolejne odcinki trochę będą właśnie skupiały się na tych przepięknych perełkach, bo Właśnie, wkraczamy w lata 80. coraz bardziej się w nie zagłębiamy i naszym takim, takim założeniem będzie w ciągu najbliższych odcinków, aby was zaskoczyć, aby nie serwować tego, czego się spodziewacie, ale właśnie tego, co je, będzie dla was e, czymś nowym, czy zdziw, czymś dziwnym, czymś niespotykanym. I mogę już obiecać, bo wiem, że mamy na liście i przypilnuje mhm. nas, żebyśmy nie pominęły tego tytułu, e, że slashery, slasher obozowy jeszcze się pojawi i to mhm. taki, który jest chyba jeszcze mniej znany niż tuż przed świtem. Tytułu na razie nie zdradzimy, ale obiecuję, że będzie warto, bo wydaje mi się, że wątki ekologiczne w tym slasherze wybrzmiewają jeszcze ciekawiej niż tuż przed świtem. Także Bogusia, raz jeszcze wielkie, wielkie dzięki za dzisiejszą pasjonującą dyskusję. Dziękujemy wszystkim, którzy wytrwali z nami do końca. Lećcie teraz oglądać film, jeśli jeszcze nie widzieliście i do usłyszenia w kolejnym odcinku. My odpalamy kampera i jedziemy dalej w drogę. Pa!